Witamy bardzo serdecznie w 36. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę prowadził, czyli Krystian Kaender i ze mną w studiu oczywiście będzie Rafał Radomyski. Cześć, witam wszystkich. Tomasz Zawadzki. Cześć, dzień dobry wam. I jak już obiecaliśmy wam, dwa tygodnie wcześniej mamy gościa, gościa z innego podcastu, Pawła Pucharskiego. Z podcastu Dodechy, Jej. jestem poza studiem, bo jest za gorąco. Okej, okay, więc Pawle, jesteś u nas gościem, jesteś w sumie nowy pewnie dla większości naszych słuchaczy powiedz Pawle co na ogół robisz bo jesteś w podcaście, to już wiemy czym się zajmujesz tak po pokrótce i na jakich grasz konsolach jeżeli grasz na jakich sprzętach i w co ja przede wszystkim chciałbym poprosić, poprosić, podziękować za zaproszenie, bo w końcu mogę się wygadać o, o grach, bo na naszym podcaście dechy, mimo to, że to podcast motoryzacyjny, a jest wiele gier motoryzacyjnych, chłopaki nie pozwalają mi dojść do słowa, jeżeli chodzi o gry, a ja strasznie lubię grać we wszelkie gry. Jestem związany z konsolami od, odkąd pamiętam i przerobiłem chyba większość z, z nich, które były na rynku. Miałem zaczynać od Seki Saturn, ale akurat nie była w sklepie i moją pierwszą prawdziwą konsolą był PSX. Także jakieś tam stare czasy tego, tego wszystkiego pamiętam. A aktualnie, Pawle, na czym grasz? Aktualnie gram najwięcej na, na PS4. Miałem na, na premierę Xboxa, sam po niego pojechałem, ale przez najnowszą Force, czyli Force 5, po paru miesiącach nieużytkowania konsoli zdecydowałem się ją sprzedać za jakieś śmieszne pieniądze. Tak mi wkurzyła. Okej, okay, a nie, nie wydaje ci się, Pawle, że teraz możesz trochę żałować, bo Horizon chyba jest zdecydowanie lepszą grą niż Piątka? Tak, Horizon zdecydowanie lepszy, ale dla mnie mimo wszystko nie jest lepszy od jedynki. Fakt, technicznie tam wszystko było zdecydowanie lepiej, ale Horizon jedynka lepiej mi sprzedała klimat takiej motoryzacyjnej imprezy niż, niż dwójka. Dobra, Pawle, to, to, to tyle, jeżeli chodzi o, o, o wstęp. Dzięki, więc będziemy dzisiaj rozmawiać. No właśnie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Słuchajcie, drodzy słuchacze, dzisiaj mamy gościa z podcastu Dodechy, więc... Dzisiaj pojedziemy z, z grami motoryzacyjnymi, powiemy Wam co nam się najbardziej podoba, powiemy Wam również co Wam się najbardziej podoba, bo mamy konkurs, dzisiaj ogłosimy zwycięzcę i dowiecie się w jakie gry najbardziej lubimy grać i dosyć dobrze postaramy się rozwalić ten temat, również z naszym ekspertem Pawłem. Więc możemy przejść do wiadomości ze świata i w takim razie ja cały czas mówię, więc Tomku, Tomku ty zacznij. No więc tak, mój newsik jest bardzo króciutki, bo pewnego dnia ogłosili, że wychodzi Fallout 4 i bardzo jakiś tam mądry ludek na świecie stwierdził, że wyśle im studio, do studia im wyśle 2000 kapsli jako opłata za preorder na grę, tak? I ostatnio właśnie się okazało, żeby tesla przyjęła tą zapłatę, i chłopak ma już swoją grę. Jak, jak gra wyjdzie na rynek, to on dostaje swoją kopię za darmo. I od razu od razu też zaznaczyli, żeby inni ludzie nie, nie, przy, nie przysyłali im kapsli, bo to jest jednorazowy, jednorazowy taki numer i że reszta już nie przejdzie. Kurczę, to dla mnie jest no, super, super, super sprawa, bo no, widać, że mają poczucie humoru, tak panowie? Tak, ale ja jeszcze chciałbym się odnieść, bo zobacz, Bethesda właśnie dała z tymi 2000 kapslami. A pamiętasz jeszcze sytuację ze Skyrimem? Tam było coś, jak no, no, no. ktoś nazwie swoje dziecko, dokładnie tak. dokładnie ale to tak. nie pierwsza sytuacja jest. Wiesz, ci powiem, to było kiedyś też taka akcja z Turokiem, jak ktoś od climb, jak, jak, jak, jak ktoś właśnie swoje, swoje dziecko nazwał Turok, to dostawał zapas czegoś, nie wiem już dokładnie, bo to dawno temu było. Tak samo było z Burnoutem, który, który, który w dzień premiery gry wszystkie mandaty były były anulowane, prędkości mm -hmm. było. to chyba szybko zdjęli. Dokładnie, takich akcji jest bardzo dużo, tak że no tamte były dawno temu i przez długi czas się nic nie działo i tutaj widzę, że znowu wraca taka, taka, taka fajna, taki fajny newsik w sumie tylko najbardziej, najbardziej hardkorową akcję jaką pamiętam z takich marketingowych to chyba z okazji premiery gry Shadowrun e, nawet już nie pamiętam o czym ta gra była ale jeżeli zgodziłeś się, żeby na twoim nagrobku było wyryte logo Shadowruna to oni chyba mieli pokryć koszty pogrzebu Ale świetne, było coś świetne, takiego, świetne. było no. Aha. I to się też spotkało z wielkim negatywem, nie? Wśród, wśród w ogóle ludzi. Co, co się dziwię, no fakt, faktem niektóre są prze, przegięcia, ale to powinno no, się trochę tak z tym przymrużeniem oka wziąć się. No ale panowie, przecież nieważne jak gadają, ważne, żeby mówili, pisali No i oczywiście do, Właśnie, głośniej, dobry PR to tak samo jak zły PR tak? P.R. to PR. Mhm. E, tak, więc słuchajcie, Bethesda jak zwykle nas w sumie zaskakuje, nie zaskakuje, ale, ale e, znowu wymyśliła sobie... No grają na poziomie, no grają e, tak, na tak. poziomie. E, więc... Ja tak sobie myślę panowie, że ja chyba pójdę do piwnicy, porozkręcam parę rzeczy i wy wyślę tym, e, na dok ten, e, nie na dok tylko nie są mijaką, te śrubki pana nowego <śmiech> Raczeta, wiecie? <śmiech> no. E, spoko, dobra, słuchajcie, to były news Tomka, więc teraz trochę ja powiem e, w sumie chciałem ten news o którym wam zaraz powiem umie umieścić w Hater zone, ale już Tomek się tam wpisał, więc już dam mu, nie, niech to w tym tygodniu poprowadzi, e, słuchajcie e, Redzi Redzi od Wiedźmina zajebista firma, oczywiście wszyscy ją falą, wiadomo Wiedźmi zajebisty, ok 16 DLC za darmo, super e, są zajebiści ok, niech tak będzie, ale E, coś im się Powaliło tro, troszeczkę Bo e, nie wiem czy grali e, Grałeś Pawle w gwinta Gra, grałeś Oczywiście z e, Podoba ci się ta karcianka ogólnie? Pierwsza karcianka która mnie wciągnęła Fakt. Ale powiem ci czemu Pawle ta karcianka cię wciągnęła Ta karcianka jest prosta Jest w sumie Banalna bym nawet powiedział To jest, to jest papier, nożyce i kamień i po prostu jest zaimplementowana w grze, dzięki czemu wiesz, no ty grasz, wchodzisz w ten świat i tak dalej i widzisz że jakiś tam mechanizm w miarę prosty i zaczyna ci się to podobać i tak dalej i tak dalej, i grasz w to i, i zbierasz te karty i tak dalej. Ogólnie gra jest prosta, banalna, nie jest to dobra karcianka, ale, ale jest i wiem, że dużo osób nawet by chciało kupić ją w retailu, w sensie, że fizycznie, one są teraz bardzo drogie, bo były właśnie w tych zestawach od xboxa e, tak czy siak e, dla mnie jest to bardzo słaba karcianka ale ale fajnie, że ludzie w nią grają no i ktoś sobie właśnie wymyślił taką opcję, że e, ja nawet próbowałem to w internecie że na stronie bodajże, już nie pamiętam gwintonline.com bodajże e, zamieścił stronę e, zamieścił tą karciankę online można było sobie wejść i sobie pograć e, pograć normalnie w tą karciankę online z ludźmi, super sprawa Fajna sprawa szczególnie dla fanów, ale właśnie Redzi się do tego przyburzyli, żeby tak nie robili i skasowali im cały projekt. Ej, Więc... Ale czemu się tu dziwisz czemukolwiek. No tak, ale No, robią swoją karciankę, tylko czekają, że ją wypuszczą, a tu ktoś ich wyprzedził. No to Ej, co? Zobacz, to jest, to, nie zobacz, nie... To jest tak, tak, jakbyś kurwa w For Speedzie, Undergroundzie wrzucił w przeglądarkę wszystkie opcje tuningowania fury czy znaczy nie, no wiecie co... Ale, no i to, jest, to no, jest jakaś tam czyjaś robota, kurde Nie oskarżałbym tutaj tylko, że, no. Redów jako deweloperów. Każdy, pamiętajcie, każda firma, a CD Projekt Red jest, jest dużą firmą, ma jakiś swój dział pra, yy, prawników, których zadaniem jest pilnować, żeby to, co oni stworzą, nie było wykorzystywane gdzieś na, na polach zewnętrznych. No i stwierdzili, że to im stwarza jakieś zagrożenie, że ktoś wykorzystał ich własność. Jakby nie patrzeć, to jest ich własność. Oni stworzyli te arty, oni stworzyli te teksty, oni stworzyli cały, cały mechanizm do tego. No i niestety to należy do nich. to Tak samo jak swojego czasu była bardzo duża dyskusja na temat, że nawet jak kupujemy fizyczną kopię gry, to ona nadal należy do dewelopera. No Także... dokładnie, raz jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że, że, oni pewnie tą, tą karciankę w wersji cyfrowej, czy tam nawet nie zdziwię się, jak wydadzą papierową, to oni już pewnie od dawna robią, tylko czekali na odpowiedni moment i, i a ja tu im wyskakuje gościu, i to, to ja, ja im się nie dziwię, no to, to jest normalny ruch, tak? Znaczy no, gdyby szli, gdyby szli w amerykańskiej takiej metodologii, że tak powiem, myślenia, masło maślane, to pewnie by wzięli tego gościa i go zatrudnili, żeby im pomógł zrobić tę karciankę, albo go jakoś tam wynagrodzili, że super, dzięki za, za to, że to zrobiłeś, ale nie możemy zdradzić więcej, z pewnych względów musimy to, to zdjąć i ściągnąć. Nie, nie znam kuli z całej tej, tej sprawy, więc nie wiem w jaki sposób to było i czy gościa całkowicie uciszyli i nie, wysłali nie, nie, nie. Znaczy, tam... znaczy, podziękowali mu, powiedzieli, że po prostu usunął ten projekt ze, ze strony i on od razu się z tego wycofa. Wiem, że e, największą, e, największą ilość osób, którą zarejestrował na swojej stronie, to było 500 osób, które w tym samym czasie grało w tą karciankę. Wiem, że nie, że, e, nie wiem, czy nie wszystkie, ale na pewno większość szkicy wszystkich tych kart. To nie były z gry, tylko to były swoje jakieś własne projekty, to nie było bezpośrednio brane z gry. Po prostu mechanika była brana z gry, ale, ale tak to nie końca się. A to co innego. Jeżeli, jeżeli ktoś sam sobie to stworzył i zrobił na podstawie własnych rysunków, a zostawił tylko mechanikę, to, to nie do końca popieram decyzję prawników Tak, Tak, tak, tak. To, to, to wiesz. On nie może wziąć jeden do jednego sobie skopiować i walnąć sobie na swojej stronie w swoją grę. Więc tak nie można robić. Po prostu, wiesz, no, przede wszystkim nazwa Gwind e, była. E, I cała ta mechanika, która to i, tam była. To już im chyba wystarczy, jak nazwa była. Przecież była swego czasu też afera o, o Scrollsy. No to już było wiesz, chore. Wiesz, tu... Tak no samo jak o tym. Ten... Ktoś tam też zrobił kar karciankę i Beta do siebie, czy ktoś, no po prostu się do nich przyczepili, że mają to ściągnąć, bo im to psuje, psuje plany. To A tak jedno jak. Jedno jest pewne. No, no. Jedno, jedno jest pewne to, że, że ludzie, fani Wiedźmina, czekają na tą karciankę i to tylko potwierdziło, że za jakiś czas możemy się spodziewać tego, że wyjdzie na rynek. Od, od, od właśnie projektu. Tak, CD, CD tak, projekty, tak, no. tak. I właśnie moim zdaniem, wcale celu... się nie zdziwił. No, no, no, y, Pawle... Ja tylko chciałem e, przypomnieć, że była taka dosyć też niedawno his historia, że jakaś ta firma taka bogata, co robi e, takie pupiu rudułkowate gry na komórkę, chciała za opatentować czy zarezerwować sobie w ogóle e, używanie słowa Candy w grach, czy coś takiego, to, to też było chore. O, czyli od, od Candy Crush sa Sagi pewnie. Tak, tak, tak, tak coś, tak, coś tak, takiego. Tak, tak. E, jeszcze mamy tutaj taką informację na osłodę, że jeżeli graliście w Gwinta, to możecie sobie popykać w Triple Triad, nieważne, z Final Fantasy 8, które jest dostępne za darmo w różnych wariantach, które były z właśnie Final Fantasy 8 zaimplementowane. I jeszcze, żeby było śmiesznie, wykorzystują oficjalne asety i twórcy nic z tego nie chcą. Więc można, można, 16 DLC, fajnie, Reggie, ale... ale... Trzeba Zmieńcie prawników. Tak, chyba że, bo to właśnie wszystko wiąże się z tym, że oni wypuszczą coś swojego na 100%, więc to jest uzasadnione w ten sposób, ale jeżeli nie, to ja nie wiem, co oni robią. Eee, Dobra, więc słuchajcie, to była moja wiadomość, więc Tomku, bo ty coś jeszcze miałeś. Przynajmniej miałeś, ale e, wiesz co? O, o, możesz, możesz tylko pokrótce powiedzieć o tym Minecraftie, bo wiem, że widziałeś e, filmik z pewnością. No, widziałem, bo właśnie sam się interesowałem, jak oni chcą, bo. Jak oni chcą no zrobić. Właśnie, no no, no. Może od początku dla ludzi, którzy nie wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, że swego czasu e, Telltale zapowiedzieli, że biorą się za firmę, e, za, za, za markę Minecraft. Będą robić grę w świecie Minecrafta, A Telltale jest znane z gier e, takich jak e, The Walking Dead, przy, przy, e, e, Wolf no. Among Us. Dokładnie, przy, przygodowe. I, I ja się sam zastanawiałem, jak oni to chcą zrobić. Jak, jak, na czym to będzie polegać? I ostatnio wy, wy, wy, na rynku, na internet, na internecie pojawił się e, zwiastun Fabularny, tak to nazwali i co, co dostaliśmy? Dostaliśmy po prostu to samo, co oni robią od wielu lat, tylko, że w skórce Minecrafta i tyle w temacie, więc, więc nikogo. Tak, eee, nikogo, właśnie jeżeli to, no bo to, to odbędzie, ta firma robi cały czas to samo, tylko że w innych skórkach. W innych tych Słuchajcie, z, ale, ale wy, wy, mówicie, wy mówicie, że to będzie nikogo, a to będzie na nie, no, pierwszej no pozycji no, naszej sprzedaży. No właśnie, i to będzie wszystko w 100% podane w formie ironii, bo, bo jeżeli to się dobrze sprzeda, to oni mają otwartą drogę do e, Angry Birds Story, do, do powiedzmy sobie wszystkich, e, jak, co Christ tylko sobie wymyślisz. No. Dokładnie, wszystko mogą z tego zrobić, tak? E, no tak, tylko że słuchajcie, no sama marka się sprzeda, tak? to już nawet nie chodzi o Telltale Games, bo Telltale Games nie jest jeszcze aż tak popularny jak Minecraft no sorry, Minecrafta jest dla wszyscy ja mam w domu u dzieciaku, dzieciaki tutaj mi latają i każdy wie co to jest Minecraft, więc no tylko, że akurat nie wiadomo tutaj jaki odbiorca będzie, ale to też, to też nie będzie chyba jakiś dorosły odbiorca to będzie raczej skierowane do um, jakich, młodszego m, raczej do, dzieciaku do, do, do domu młodszego konsumenta, więc to też nie będzie taka gra to, to na pewno, myślę, że Funny Walking Dena Koniecznie mogą się rzucić na Minecrafta i całą tą historię. Bo Trey ta... Tyle potrafi opowiadać świetne historie ta, i gdybym mi stale w stanie zapewnić, że dadzą mi do, do takiej gry historię na poziomie Wolfa, czy, czy nawet Borderlands'a, to, mhm. to, to czemu nie? Tylko nie wiem, czy, czy ten klimat jest mnie w stanie w ogóle do tego przekonać. Ja, ja myślę, że fan... znaczy, osoby, które nie lubią Minecrafta, to chyba tam i tak nie mają czego szukać. E, tak mi się wydaje. E, dobra, słuchajcie, zamykamy nasz końcik newsowy, przechodzimy do szybkiej sprzedaży, więc e, słuchajcie, sprzedaż jest dzisiejsza. Dzisiejsza, patrz, e, 6 lipiec, poniedziałek, nagrywamy w poniedziałek, e, więc to sprzedaż jest dzisiejsza, więc pierwsze miejsce, standardowo oczywiście, bez nie Bat Batman Arkham Knight. E, drugie miejsce, Lego Jurassic World, trzecie Elder Scrolls Online, czwarty nasz Wiesiek piątek GTA 5, szóste Yoshi Wally World, siódme Minecraft na Xboxa, ósme FIFA, FIFA dziewiąte, nowe Call of Duty, 10 Minecraft na Playstation. Słuchajcie, Batman chyba nikogo nie zaskakuje od premiery, tam on się znajduje. Premiera była tydzień temu, półtora tygodnia temu, pamiętasz Tomku? Um, kurczę, nie, nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, a pre dostałem dzień, dzień po Tobie w sumie. Ale, A na pc ale... kiedy będzie premiera? <laughs> <Już było. laughs> no, to jest dobre pytanie. To, to jest dobre pytanie. Wiem, że była w tym samym, w tym samym dniu, co na konsolach, ale dzień, mm -hmm. już, dzień, dzień później już jej nie było. E, tak, więc Batman ma bardzo duże problemy z PC-tami i ja myślę, że osoby, które grają na PC-tach mogą w ogóle za zapomnieć o tym, żeby go w ten sposób ogarniać. E, słuchajcie... Drugi... Premiera no, była 23 czerwca. 23 tak, mówią no, tak. No, internet. Ja akurat y, nie mam, y, nie mam, y, nie mam y, pamięci dodat szczególnie tych premier, które już były. Ja wcześniej. nie pamiętam, kiedy moja mama ma urodziny, a ja mam pamiętać, kiedy Batman miał premierę, tak? No. E, dokładnie tak. Słuchajcie, drugie miejsce ma te Lego, z Jurassic World, drugie miejsce e, ma dlatego, bo na Wii U była teraz premiera właśnie w te Lego sobie wyszło na tą konsolkę dlatego utrzymuje dosyć duże no dobra, do, ale dosyć to dosyć jest jedno z lepszych Lego z tego co, co, co można tam popatrzeć na to no, tego... ale ludzie też świeżo pamiętają film, a ten film jednak był mocno powiązany z jakąś dawką sentymentu, więc myślę, że i starsi kupili pod pretekstem, że, że dadzą dzieciakom pograć i, i młodsi kupili, bo, bo Lego się będą zawsze sprzedawać no dokładnie, to jest Lego, a poza tym gry Lego są dobre Tak, Dzieciaki biorą, to rodzice dla dzieciaków biorą To, to jest najbezpieczniejsza gra na konsoli Ej, dla Dobra, dzieciaków słuchajcie, bo, bo możemy tak o wszystkich dziesięciu tytułach y, rozmawiać Ale powiedziałeś, że żadnym zaskoczeniem jest Batman na pierwszym miejscu No, no okej, okay, tak? Największa premiera ostatnich, y, ostatnich tygodni dla mnie najmniejszym zaskoczeniem jest Minecraft, FIFA, Call of Duty i znowu Minecraft, dlatego że to już nie wiem, który tydzień, miesiąc czy też rok z rzędu powtarzamy te gry i to mnie najbardziej fascynuje po prostu jak ogromna ilość tych tytułów się sprzedaje, bo może one nie są na pierwszym miejscu, ale są na drugiej piątce przez miesiące. Nie przez jakieś tygodnie, tylko... Od premiery. Non stop, od, od premiery. premiery. Trzymają się tu po prostu przez ogrom czasu. No ale, ale to już po prostu jest moc tych serii. Tego, tego nie sposób przeskoczyć. Call of Duty zostanie zastąpione przez następne Call of Duty. FIFA przez FIFA 16. A Minecraft nie zostanie zastąpiony nigdy. A jeszcze pewnie wejdzie trzecia wersja. I będą trzy Minecrafty w najlepszym top, top ten. No GTA też nie dziwi. No to jest w sumie chyba najpoważniejsza i tak naprawdę najlepsza gra, która się tak długo sprzedaje i umówmy się, od premiery na, na pc też trochę czasu minęło, poza tym PC-ty jednak dosyć mocno są tam e, spiracone w porównaniu do konsol, a, a jednak gra wciąż jest wysoko sprzedawana. Pamięt... To jest... Ale jest. Będzie, Pab... będzie się cały czas dalej trzymać, nie? bo teraz tak, tak. Po, podobno ma ten dojść dodatek, że będziesz mógł filmy robić takie inne rzeczy. No, filmy już możesz to robić. Podskoczy. Co ty gadasz? No, to p... ja nie włączałem od premiery Wiedźmi na GTA i mi takie rzeczy teraz mówisz? Ej, dobra, panowie, ja muszę kończyć, tak? Ja włączę no, GTA. Tak. Przecież, ale to, to, to zobacz sobie, jakie filmy są. No, ten normalnie masz, wiesz, udawane trailery. Przecież był nawet chyba, nie wiem, tego z Tak, ale mi chodzi na wersję, na wersję na PlayStation 4. A, to przepraszam, nie, nie, to, to A, chyba no, jeszcze tak. nie weszło. Nie, no, ale okej, okay, tu, jest, tu jest jakiś tam multiplatform nie wrzucony. I... To kurczę robi na mnie niesamowite wrażenie. Wiecie, bo to, że się Wiesiek pojawi na 4 czy 5 tygodni i zniknie, albo Batman zniknie za 3 tygodnie, tak jak już mnóstwo gier przez ostatni czas, no to, to, to nie robi wrażenia. Może skupmy się Ale na, wiecie... tych, na tych grach, które się, wiecie, pojawiają na tydzień albo dwa i znikają, bo, bo nie będzie nigdy okazji już o nich <śmiech> powiedzieć. Wiecie, mamy Yoshi, i Woolly Ward, tak? No i kto powie coś ciekawego o tej grze? Bo ja nie mam pojęcia, co to jest, a się pojawiło w top ten sprzedaży. To jest takie Mario bardziej jak Kirby? Tylko że Mario tak jak Kirby, ale już z Yoshi. Dobra, Yoshi ja to tak Yoshi... Aha, i jeszcze połączenie z tym, połączenie z Little Big Planet, bo tam się te, ten Pruje, ten świat, nie? Aha, aha czyli to tak trochę w no. oparciu o te ich Amiibo, co? Te, te też, też też, będziesz mógł te figurki wsadzać, ale to jest no. na Wii U. Czy wiec? wiesz, Yoshi zawsze na propsie, bo to dinozor może trochę przez Jurassic World to mi to wciągnęło, nie? Że, że podbiło sprzedaż. Nie, Yoshi zawsze będzie się sprzedawać. Nie, nie, nie, co? nie bardzo. To ktoś się Fierdolnął, mówi, kurde, wyprzedali wszystkie Jurassic Parki, to, to, to, to dawaj w tego Czy ma pan dobra. coś jeszcze z dinozaurami? No, mam jednego takiego pluszowego, <laughs> dawaj. Tak. E, dobra, słuchajcie, i tak, Dziw, i tak dziwne, że nie ma Splatoon z kolei. Ale gry na długo się nie utrzymują mimo wszystko. No, a było w ogóle tydzień temu było, było, coś? było było, było, a, było no to... mia, mia, miało chyba nawet od drugiego miejsca to z, z, z zaczęło z tego co pamiętam e, dobra, słuchajcie, nie ma się co pastwić w Wiedźmin trzeci, poza podium chyba już drugi albo nawet trzeci tydzień może już nie wrócić, zobaczymy e, ale wiesz co myślę, że on się może jeszcze podtrzymać, na podium nie wróci ale myślę, że ta Wiedź... Wiesiek się może jeszcze utrzymać dlatego, że to jest gra, która wymaga bardzo dużo czasu i owszem no, najwięcej osób to to skoczyło na nią od razu, ci co wiesz tam brali urlopy i w ogóle się nie mogą odkleić od niej tak ale mam w swoim otoczeniu parę osób i, i sam jestem jedną z nich, które po prostu czekają żeby kupić wieśka i omijają wszystkie wiesz tam spoilery i tak dalej, chociaż się nie da ich uniknąć no bo na razie nie ma czasu. Za miesiąc może będzie tego czasu trochę więcej, tak? Może za miesiąc będzie urlop, może coś, żeby wiesz, móc do tego wieśka doskoczyć wreszcie. Może no. wiesz, za miesiąc, za dwa, a za dwa to już wychodzą mocarne to był we wrześniu, więc... No, no a wrzesień to może jak, jeszcze... Jak nie, nie, nie będzie miał czasów wakacji, ja nie mówię o falloutcie. No, bardziej. No, no, no. Ja, ja wiem, no, że tak. wrzesień fallout wygrany już jest teraz, tak? To nie ulega wątpliwości, ale myślę, że wiesz, no fajnie byłoby jakby gdzieś jakiś utrzymał na sprzedaży trochę więcej na top ten niż yy, przez trzy tygodnie, no, sorry. Tak, mnie bardzo cieszy pozycja Biedźmina, z racji tego, że jest to moim zdaniem pierwsza taka część, która odniosła tak komercyjnie, patrząc, ogromny sukces, bo nam się wydaje, że dwójka i jedynka się świetnie sprzedały, natomiast dla wielu, wielu osób jest to całkowicie nieznana gra, tak jak, tak jak Batman jest wszystkim znany i nawet gdyby to była pierwsza gra w serii, to by, była, to by się sprzedała, bo wszyscy wiedzą, co to jest Batman, wszyscy wiedzą, co to jest Lego, wszyscy wiedzą, co to jest Yoshi, natomiast Wiedźmin jest dla wielu osób na tych rynkach największych czymś zupełnie, zupełnie nowym i ja jestem strasznie ciekaw jak zrobią kolejną część mam nadzieję, że zrobią, bo nie wiem co tam wybuchło pod koniec trzeciej części, bo jeszcze nie ukończyłem to ten nowy Wiedźmin będzie znacznie dłużej w top 3 albo i nawet na pierwszym miejscu się utrzymywać on niech się utrzymuje, bo jeszcze dodatki przecież będą do tego wychodziły, więc on będzie cały czas na, na, na, na top 5, tak mi się wydaje. A dobrze, Paweł, właśnie, że zacząłeś gadać o Wiedźminie, bo chciałem się ciebie o to zapytać, ale jak już mnie wyręczyłeś w tym zadaniu, to się zapytam, cię, jaką grę z tej naszej rozpiski chciałbyś, żeby znikła już nigdy nigdy się nie pojawiła tutaj. Ja jestem tego ciekaw. O nie. Bo ja osobiście chciałbym, żeby, żeby, żeby stąd y, zniknąło te Elder Scrolls Online, bo jak dla mnie, no Przywieź mnie, to nie ma racji bytu w tym momencie Takie to też zdanie. trochę inne gry Tomku to, to no jest taka. zupełnie co innego to masz MMO, Elder Scrolls to jest no dlatego MMO. jestem ciekaw co Paweł chciałby, żeby stąd znikło znaczy ja powiem tak ja nie jestem jakoś negatywnie nastawiony do, do, do żadnych gry, na pewno Elder Scrolls Online bym sobie sprawdził żeby, żeby zobaczyć jak to, jak to działa bo ja nie, nie nastawiam się nigdy do, negatywnie z zasady do, do żadnego z, z tytułów wiadomo, że jestem znudzony całą serią Call of Duty, bo, bo ja nigdy nie widziałem w tym jakiejś przyjemności ostatnio chyba właśnie w Advance Warfare chwilkę pograłem po 15 minutach po prostu ta gra mnie odrzuciła ale nie dlatego, że uważam, że ta gra jest fatalna, okropna, beznadziejna po prostu te tytuły do mnie nie trafiają a ta rozpiska ta, ta, to Top 10 jest całkiem dobre pomijając Minecrafta, FIFA, Call of Duty i, i jeszcze raz Minecrafta, bo to są tytuły, które zawsze tam z tyłu będą. No ale, no, sami zobaczcie. Gran Czef Auto, no to jest świetna gra. Wiedźmin też świetna. Ale jego i Batman się zawsze będą sprzedawać. A y, wiele osób, y, których śledzę na, na Twitterze, y, mówi, że nowy Batman jest nawet lepszy od Wiedźmina. Mhm. Mm to będziesz musiał usunąć tych swoich znajomych z Twittera. <laughs> no. To idę po e, telefon. Tak. <laughs> Więc się. zaznacz wszystkich. Bo, bo wy już popłynęliście na Batmana, a ja się jeszcze chciałem wtrącić, bo mój dobry kolega Wróżbita Maciej yy, sprzedał, mi, sprzedał mi taki pomysł, że przez to, co, co Paweł przed chwilą powiedział, czyli yy, Herezja, przez, no. przez fakt, że... Nie, nie, wcześniej jeszcze co powiedział. A, a. Przed, herezją. przed herezją powiedział, że Wiedźmin wchodzi na rynki zagraniczne i staje się tam rozpoznawalną marką. I Wróżbita powiedział Maciej, że mogłoby się stać tak, że jakaś poważna firma z Hollywood postanowiłaby wieśka zakranizować tak na poziomie, jak wiecie, jakiegoś Batmana albo innego Ironmana. Mhm. I to by było bardzo fajne. Też o, e, czytałem. I to by było bardzo fajne. Tak, tak. E, czy, czytałem trochę na ten temat i faktycznie to by było bardzo fajne, no ale e, zobaczymy. Zobacz e, m, Rafale. E, nie Watch Dogs, tylko teraz Uncharted. Jakie ma problemy? Już już miało wychodzić, już wszystko było ok i znowu ucięli im budżet, i znowu wywalili im scenarzystów. Ale to jest co innego, to jest co Ale innego, wiesz, no, bo... Uncharted. Nie, nie, nie, nie, nie nie Krystian Uncharted, Uncharted jest tylko Uwe po pierwsze i zrobi piękny film style. Słuchaj, o, Uncharted po pierwsze masz tylko i wyłącznie jest ekskluzywem, tak, na PS4, a po drugie jest marką tylko i wyłącznie grową, tak? A Wiedźmin, no, wszyscy wiemy tak, że przede wszystkim ma z czego czerpać. Ma czerpać z książek, no, jest, jest opcja do ekranizacji. Książki tak czy inaczej są popularne w jakimś tam stopniu również za granicą, tak? Jeżeli do tego dochodzi, że one odzyskują, tak jak władca pierścieni, kurczę, wiecie, no, przez ekranizację one przeżyły, powiedzmy, swoją jakąś tam drugie życie, no bo nie można było podejść na ulicę, spytać, ty, czy, słuchaj, czytałeś śwież hobita albo coś ale o, o czym Ty mówisz, wiesz, o jakim gościu znasz Tolkiena, kogo? Wiesz, no nie, nie było tak kiedyś, nie? No, no, no, A teraz, wiesz, teraz każdy, każdy reaguje na Tolkiena przez ekranizację właśnie. No tutaj oczywiście mówimy trochę w drugą stronę, tak? Ale, ale no, zupełnie uważam, że inne szanse na ewentualną ekranizację, tak? Ze sporym budżetem ma wiedźmi, nie mówię, że teraz, ale może gdzieś w przyszłości, no bo nabiera niesamowicie dużo jako marka i, i zobaczmy, jakie przecież tam mamy różnego rodzaju wiesz, marketingi się w, za granicą pojawiały, czy też, czy też u nas. No u nas to wiadomo, że ta gra była sprzedana, zanim jeszcze w ogóle zaczęła powstawać, tak? Wiadomo, bo po ja, prostu że ja, każdy... Ja, ja, mówi, wiecie, że co mnie wiecie, co mnie zastanawia najbardziej w tej całej rozpisce? Że nie ma tutaj ani jednej pozycji wyścigowej gry. Bo A wyszł jakieś? Jak w GTA, znaczy wyszedł Project Cars, ale to. Stosunkowo ale to niedawno, wyszedł stosunkowo, na tyle nie stosunkowo niedawno. Stosunkowo niedawno, no. Ale nie miał szans no praktycznie się... z żadnym z tych tytułów. No się zastanawiam, co jest nie tak z grami wyścigowymi i może o tym porozmawiamy, bo, bo w sumie to chyba będzie ciekawe, co? W sumie to jest bardzo fajne płynne przejście. Dobra, super płynne przejście. E, więc słuchajcie, e, to może ja powiem. E, zobaczcie, że w sumie tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o nasz główny temat, właśnie o, o gry, gry właśnie wyścigowe, to tych gier jest coraz mniej. E, a jeszcze na takim jakimś tam wysokim poziomie, to jest jeszcze mniej. Jeszcze mniej niż, niż jeszcze mniej. Ja pamiętam zawsze, że konsole, no to przecież była właśnie dobra, świetna ścigałka, tak? Kupowałeś konsole, kupowałeś sobie do niej jakieś wyścigi, czy to kiedyś pgr czy kiedyś Gran Turismo, czy ja jeszcze pamiętam Metropolis Street Racer na Dreamcast'a, że to były takie wyścigi, które ja po prostu brałem z miejsca i były rewelacyjne na te konsole, które, które, które sobie teraz brałem. A. E, mamy z 2015, słuchajcie, w tym roku, a mamy już połowę roku, Wyszła tylko jedna wyścigowa gra. Jest to Project Cars, mm -hmm. dla mnie mocno symulacyjna, e, całkiem, całkiem w porządku, aczkolwiek e, już, już e, twórcy są dla mnie totalnymi hamami, bo już dwójkę zbierają na dwójkę na Kickstarterze. Do, do tego to doszło to jest dla mnie totalnie chamskie i zobaczcie, że przez pół roku wyszła jedna wyścigówka która jest w miarę ok i to jest problem a czy wiesz co, odwieczny problem wyścigówek polega na tym, że masz dwie zupełnie przeciwne sobie grupy odbiorców z jednej strony masz graczy, którzy chcą grać w coś arkadowego niezwiązanego całkowicie z rzeczywistością oni chcą przez 10 minut driftować na, na jednym zakręcie, zmieniać samochody, obniżać je tak żeby wchodziły pod asfalt a z drugiej strony masz graczy, którzy chcą być ustawieni w 100% na symulację i teraz jeżeli producent gry chce wydać tą grę no to wydawca mu mówi słuchaj, musisz znaleźć jakiś środek pomiędzy bo my chcemy sprzedać grę jednym i drugim musisz a niestety robić dobrze wszystkim A no, no tak, a niestety póki co chyba nikomu się to nie udało tak, tylko że nie wiem Pawle czy zauważyłeś, ale wydaje mi się, że rynek samochodówek w którym właśnie mówimy bardziej o ar ar arcade jest większym rynkiem niż e, odbiorcy, oczywiście, którzy grają w symulację, prawda? No to jest, jest, to to jest, jest oczywiste. No, no tak. <laughs> Ale też, e, wiesz, też e, wiesz, bo w symulacji jednak, wiesz, masz jeden tor, i musisz się go uczyć, i robisz te czasy, i zmieniasz samochód, i zupełnie ci się już inaczej tym samochodem st steruje, i znowu robisz te czasy. Myślę, że symulacja potrzeba, w symulacji potrzebujesz dużo więcej czasu niż w czystym takim arcade gdzie właśnie... Oczywiście, pa... że tak, ale właśnie to jest, to jest to, co kręci te osoby z drugiego obozu, natomiast zniechęca osoby z pierwszego. Dokładnie tak. Dla, dlatego, dla, dlatego wydaje mi się, że tych nie mimo wszystko i tak będzie więcej wychodziło. Jest więcej odbiorców na to. Zobaczcie, że seria Need for Speed przecież, ja nie wiem ile ona ma lat, ale z 15 lat ma na... Takie no, 15-20, tam 93 rok chyba pierwsza gra była. No, jakoś no, tak. To, to jeszcze 20... wychodziło w 2D, w 2D i był widok z kabiny przecież ale no. wiecie co tak się wtrącę, bo tak sobie myślę właśnie bo gadaliście o, o, o tym, że arcade i symulacje to trudno, trudno rozdzielić albo połączyć żeby właśnie jak najwięcej do jak, największej, do jak największej liczby obiorców to trafiło ale ja tak sobie myślę, że jest na to rozwiązanie bardzo proste, żeby pchać więcej symulacji e, symulacyjnych gierek na pecety bo tam sobie mogą wszyscy podłączyć kierownice i to takie naprawdę rasowe kierownice jak na przykład Logitech G, G27 ze sprzęgłem a na konsolę pchać bardziej tego takiego arcade simulatora. A ja chcę grać w symulację na konsoli. Nie, nie, nie, nie, bo... No to musisz kupić sobie, załóżmy Forza albo albo Project Ale, pod jedną, ok, nie kupuję, ale pod jedną grę się nie kupuje. konsoli, no albo komputer. Jak, to nie? No jak tak to nie? Jak to nie? Fantazji, gran turismo. Człowieku to są gry dzięki którym się ja, ja zacząłem grać na konsoli. Ale to tak, jest Dlaczego to, ja kupiłem Xboxa? To, to jest, nie. To, to nie jest jedna gra, bo za nią dostawałeś jeszcze kilka innych, tak? To nie jest tak, że wiesz, że kupuję dla Gran Turismo konsolę, bo nie ma czegoś takiego na PC-tach i do niczego więcej nie wykorzystam, bo od razu wiedziałeś, że zyskujesz dużo więcej, poza tym no mówmy się no, no, PlayStation i to co wyprawiało PlayStation z pecetami, jedynka czy dwójka no bo już może nie mówmy tam o czwórce no to siekało PC-ty jak się masz, tak? No i wtedy nie było wyboru Tylko, że, że ca ca samo granie na tych konsolach na tym padzie w ręku, było zdecydowanie lepsze niż na tych zastranych strzałkach albo tym... No oczywiście, że tak. Wsadzie, no, od, momentu, tak? Od, od momentu jak analogi weszły, to już się dużo zmieniło. Ja pamiętam, słuchajcie, taką Wam przytoczę krótką historię. Pewnego razu na, na święta zabrałem PS3 z Gran Turismo 5. No i sobie tam je rozstawiliśmy w jednym, w jednym spokoju, żeby tam dzieciaki się miały przy czym bawić. Oczywiście jak my starsi przychodzili, coś tam zapalić, wypić, to też, też je tam dosiadali. I mój brat, który na różnego rodzaju grach, na pcecie, no, całe, całe, dzieciństwo, całą młodość spędził i mnóstwo gier ograł. Czy to jakieś, jakieś FPP, Skyrimy, różne tego typu tytuły. Nie potrafił po prostu poradzić sobie z Gran Turismo. Oczywiście w ustawieniach takich, gdzie nie ma jakiejś tam kontroli trakcji powłączanych, nie? Lądował na, na, na barierkach momentalnie. E, natomiast jak dałem mojemu ojcu, który, który jest zawodowym kierowcą od lat, i powiedziałem wyraźnie: tu masz gaz, tu masz hamulec, a tu skręcasz jak kierownicą, tylko że tam wychylasz, nie? E, no kurde wsiadł i pojechał i no dobra może to nie mówicie wiecie przejazd tam od razu top top ten czasów i tak dalej ale przejechał bez wypadania z torów no bo bo to była symulacja tak i to jest najlepsze, jeżeli chodzi nawet bez kierownicy, no bo umówmy się, ile osób gra na kierownicach, no może 5%, 10% maksimum tych, którzy kupują te gry symulacyjne, no bo to jest jednak cholerny koszt, nie? A to, że ta gra pozwala jednak tak dobrze odzorowywać, te gry pozwalają tak dobrze odzorowywać dzięki sterowaniu na konsolach, no sorry no, PC-ty tutaj straciły bardzo dużo, no dzisiaj odrabiają, bo dzisiaj sobie każdego yy, pada możesz praktycznie podłączyć do, do PC-ta i to sobie odpalić no ale jednak gry symulacyjne wyścigowe dla mnie to jest na konsol, mamy Z Forzę Mamy Gran Aha. Turismo i, i to są dwa obozy, ale te dwa obozy idą równo. Nigdy nie byłbym w stanie stwierdzić jednoznacznie, że, że, że Forza jest lepsza od Gran Turismo tudzież na odwrót, bo to jest po prostu konkurencja na zbyt wysokim poziomie. Tak, szczęście... Powiedz, no. mi Paweł, powiedz mi Paweł, taki, jak jak pytam się Ciebie teraz w tym momencie, Twoja najlepsza gra wyścigowa i bez myślenia mów. E, nie jestem w stanie Ci powiedzieć bez myślenia. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć dlatego, że mam wiele ulubionych gier wyścigowych, tylko każda mi służy do zupełnie czego innego. I to jest, i to jest mój zasadniczy problem. Nie czy problem. No właśnie to jest właśnie fajne, że, że jednego wieczoru maksymujesz e, e, czasy o tam setne setnych na, na zakręcie, żeby troszeczkę tego uciąć, a za chwilę włączasz sobie takiego właśnie burnouta i, i cieszysz się, a i. To jest złoty środek według mnie właśnie na konsolach. No, w, Bo... w sensie problem, że nie jestem w stanie mieć takiej jednej, jedynej gry, która, by mi, która byłaby w stanie zaspokoić wszystkie moje potrzeby motoryzacyjne. No dobra, Paweł, skoro nie jedna, to w takim razie powolutku może przejdźmy do omawiania naszego konkursu. Eee, przypomnę... W... Przypomnę. Omawiania czegoś. I się by, Skype ze swoimi Nie wiem, śpiewać to śpiewam. Trzy gier motoryzacyjnych, zaznaczam niekoniecznie wyścigowych, a motoryzacyjnych, z krótkim uzasadnieniem. No i z uwagi na to, że dostaliśmy, Ech. ilość zgłoszeń, którą bym określił jako w sam raz, ponieważ cztery zgłoszenia na czterech prowadzących to jest idealna ilość. Postanowiliśmy, że każdy po prostu wybierze, wybierze swoje zgłoszenie, które najbardziej mu odpowiada, i je zaprezentuje, i będziemy sobie w ten sposób te zgłoszenia omawiali. I Paweł, masz, masz te cztery zgłoszenia. Które jest najbardziej. Które wybierasz? Które wybierasz i dlaczego? Wybieram kandydata numer jeden. Aż dlaczego to? Bo wysłał chyba najciekawsze zestawienie gier. Ja już zobaczyłem Test Drive Unlimited, już mi się oczka zaświeciły, bo to była jedna z moich ulubionych gier. A to może Nie przeczytajmy jesteś... to zgłoszenie, co, żeby, żeby wszyscy też usłyszeli, jak należy startować w konkursach. Więc Sasilton napisał, Sasilton, mam nadzieję, że to tak, dobrze no. przeczytałem, okay. no, napisał tak, numer 3. Jestem jeszcze na wizji? Tak Cały jest. czas. O, coś ten, dobra. E, numer 3. Test Drive Unlimited. Świetna gra z otwartym światem. Było to też jedna z, z nielicznych gier, w której było tyle modeli Ferrari. grę wyróżniało właśnie to, że mia miało ogromny świat. Był nawet wyścig dookoła wyspy, o, pamiętam go, e, który trwał około godziny. Super grafika i klimat. Nieraz odpalałem grę tylko po to, by sobie pojeździć po świecie bez odpala odpalania wyścigów i tym podobne. Numer 2. Need for Speed Most Wanted 2005 chyba najlepszy Need for Speed w grze było wszystko, super samochody sła... słabe samochody Okej, okay. słabe, przepraszam słabe samochody i tuning gdzie z, gdzie z samochody za 40 tysięcy dolarów robiłeś wypasioną furę która jechała jak Lambo czy Porsche Numer 1. R-Factor. W grę grałem kilka lat w różnych ligach, część sezonów nawet wygrałem. To było coś niesamowitego, wbijało się na serwa tylko po to, by potrenować okrążenia i poprawić czas o 0,2 sekundy. W niedzielę były wyścigi i to, co się czasami na nich działo, to istny Mordor, szczególnie Monaco. Tutaj przesłał nam filmik do swojego przyjazdu w Monaco. I dalej pisze, jak widać masakra. Pamiętam, że wyróżniało mnie to, że grałem na kontrolerze od Xboxa 360. Przez te kilka lat były może z dwie inne osoby, które grały tak jak ja. Niestety osoby, które grały na kierownicach miały zawsze przewagę. Ta gra niestety była tak zrobiona. I to tyle. Dobra, więc słuchajcie, to jedziemy z tym test drive'em. E, czy wam się tak bardzo podobał ten test drive faktycznie? Tak. Dobrze gada, dobrze gada, bo jeszcze, jeszcze oprócz tego, co tutaj właśnie e, napisał nam, to trzeba dodać, że to ja w sumie pamiętam, że to była chyba pierwsza gra wyścigowa z takim otwartym światem i z innymi graczami, którzy jeździli tam online, tak? To na Xboxie 360, łączyłeś się, mogłeś z nimi rozmawiać, organizować uh -huh. wyścigi. Co ja najbardziej pamiętam z tych wyścigów, to było to, że e, usta ustawiała się grupka po prostu nie, nie, nie, znających się nigdy w życiu ludzi na, na jednej dwóch, najdłuższej chyba ulicy na, tej na, na, na, na, na tym świecie, co tam była ta wyspa i po prostu organizowali sobie wyścigi dragów. Tak? No to, to było niesamowite. Mogłeś się poczuć w tej grze, jakbyś naprawdę uczestniczył w czymś dużym. To, to jest coś w stylu jak teraz mamy Forza The Horizon 2 tak? czy, czy Need For Speed Rivals. Wtedy to, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, no, chwilę po, premiery, po premierze e, Xboxa 360 no, i ta gra już te wszystkie rzeczy mała, więc jak dla mnie to jest właśnie jedna z tych, tych, z tych lepszych gierek wyścigowych. Tak. No test drive, ja we wszystkich wyścigach najbardziej co lubię to wyścigi endurance. Jak tam zobaczymy, że jest wyścig do wyspy, gdzie najszybszym samochodem udało mi się zmieścić troszeczkę poniżej godziny, to ja byłem przeszczęśliwy. To był wyścig, który powtarzałem najwięcej razy dlatego jak wyszedł Test Drive Unlimited 2 który kompletnie nie działał i nie został naprawiony to ja byłem o krok od popłakania się dlatego zgadzam się, że pierwsza część Test Drive Unlimited była najlepszą najmocniejszą, najfajniejszą wersją i spędziłem tam o, chyba jestem w stanie powiedzieć, że setki godzin co prawda, miała troszeczkę, troszeczkę dziwną fizykę prowadzenia tak, aut, tak, ale tak, po, tak. po krótkim treningu tam mogłeś się dobrze do tego przyzwyczaić i czerpać zabawę z tego. Mhm. Tak. No ta, słuchajcie, tam były takie szczegóły, że nawet mogliście e, szyby spuszczać. tak? Można było opuszczać szyby w samochodzie. A, uwielbiam takie rzeczy, jak są w grach takie szczegóły powrócone. Mhm. E, tak, no ja w te drive'a się dużo nie, nie nagrałem. Mi, mi się nie podobała ta fizyka. Ja miałem ja miał wrażenie, że ten samochód dziwnie je, jeździ i to tak e, dziwnie, że od, odrzucało mnie to w jakiś sposób, więc e, znam dużo znajomych, którym ogólnie bardzo podobał się ten test drive i faktycznie wiem, że to była bardzo, był to bardzo solidny tytuł, aczkolwiek mnie jakoś ominął, a dwójka to już w ogóle, to w ogóle gorzej wyglądało niż jedynka, więc to w ogóle było... No i dwójka miała jeszcze gorszą fizykę prowadzenia samo, to już tak. się nie dało. To to... Tak, tak, tak. Słuchajcie, drugie miejsce on sobie wybrał Most Wanted. Słuchajcie, tego Most Wanted'a e, ja niewiele pamiętam. A ja pamiętam bardzo dobrze tego Most Wanted'a, bo instalowałem go wielokrotnie na, na PC go ogrywałem zawsze i wracałem do tej gry co najmniej ze cztery razy. Ona była rozpoznawalna chyba najbardziej przez BMW M3 GTR jako, jako auto firmowe tutaj podobało mi się to, w sumie to jest fajne w Nifrospeedach, że opowiadając jakąś historię często Ci rzucają na początek jakąś furkę, dobrze dosyć już odstawioną którą możesz się przejechać, zobaczyć co ta gra Ci będzie oferowała w przyszłości niesamowicie się tym po prostu zajarasz po czym Ci wrzucają jakiegoś, kurczę, Fiata Pandę no może jak bez przesady, ale Grande Punto już było i musisz z tym grande punto od zera startować tak? i robisz z tego grande punto coś, co potem może, wiesz, tak jak tutaj właśnie on było było napisane tak? kurczę, zrobić z grande punto furę, która staje ci w wyścigi razem z Lambo, no to jest po prostu z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony daje jakąś frajdę, wiecie, no, no upgrade'y zawsze dają frajdę, tak i zdobywanie jakichś tych ulepszeń a tutaj one były rozwiązane o tyle dobrze że, że tam stage one, stage i Free, po prostu niektóre z nich nie były dostępne dla, dla fur z wyższej półki, tak? Jak brałeś Lambo to zostawało Ci już o wiele mniej opcji do stingowania i je podciągałeś tylko w jakimś, w jakimś skromnym zakresie. Powiem dodatkowo, że fajne były dźwięki silnika. Może to nie było takie odzerowanie, jakiego, jakiego przywykliśmy gdzieś, gdzieś na Forzie czy na Gran Turismo, ale jak na standardy Need for Speed'a to dźwięki były naprawdę fajne, dlatego że do dziś, wspominam ja akurat, no, siedzę dosyć grubo w Mercedesach i dźwięk silnika jak tam było SL500 na V8 albo CLK na kompresorze naprawdę, naprawdę robiły robotę, było to wszystko słychać jak to było tam dobrze spasowane i to była fajna gra, to była, to jest jeden z moich naprawdę też, no Need for Speed'y siłą rzeczy muszą się tu wbić w nasze top, top 3 i bardzo bym chciał wybrać tylko jednego, a niestety nie jestem w stanie wybrać jednego, jeżeli, jeżeli Need for Speed'y to to Most Wanted właśnie chyba jest tym, co, co najlepsze się wydarzyło po, po undergroundach i takim podsumowaniem tego, bo zostawili z tuningu tylko to, co jest najpotrzebniejsze, jakieś jakieś tam felgi, ewentualnie kolory i tak dalej, bo to się zawsze przydaje. Zostawili mechanikę i, i zostawili fajny model jazdy. I co by nie patrzeć, też był spory świat Most Wanted. Też był spory świat, też był wyścig koło, wokół wyspy. On nie trwał niestety godzinę, ale, ale z tego co ja pamiętam, to gdzieś tam dwadzieścia parę minut wystarczyło, żeby e, objechać dookoła po autostradzie to wszystko. I mi się to całkiem, całkiem mi się to podobało. Tak. I nie, tylko, jeżeli mówimy o Mos tedzie, to ja pamiętam tylko tego ostatniego, a ten ostatni mi się bardzo nie podobał, e, więc... E, Krystian, ja jak to... możecie się nie podobać gra, która jest nagrodą w naszym konkursie? Przecież my tylko Dlaczego? takie rzeczy dajemy. No. Byłem ostatnio w piwnicy, sprawdziłem co mi zalega O, to na Xbox jeszcze. Dobra, dam im tym ludziom, niech się cieszą. No. Nie, ale tak jak ja już ja, mówiłem o, To może słuchać, że. No, no. To, to ja właśnie pamiętam, że to była pierwsza, to był pierwszy pierwszy Need for Speed na, na Xboxa 360 po premierze, i to on tam kosił grafiką tak. wtedy. No przecież jak tam bump, bump, bump mapping wychodził, asfalt popękany czy jakieś nierówności kolejne, to przecież z widoku z pierwszej kamery, bo niektórzy grają z, z widoku za samochodem i z liniami wskazującymi, nie. E, nie no, było ale linii. jak graliście z widoku, jak graliście z widoku ze zderzaka, to, to, to po prostu w oczy waliło to jak słońce się odbijało no, graficznie kosiła ta gra wtedy więc ja ją też bardzo miło wspominam a powiedzcie mi powiedzcie mi nie wiem ktoś tam niech sobie weźmie i odpowie mi na pytanie a jak się zapatrujecie na kwestię w ogóle tam pościgów z policją i, i ten, ten motyw który był tam wykorzystany bo no nie, nie oszukujmy się to był najmocniejszy motyw w tej, w tej... <śmiech> największa różnica między undergroundem to było to że działo się w dzień i było to, że była policja. Ja najlepiej policję. Mi się najbardziej Infor Speed, jak policja kojarzy z tego pierwszego Hot Pursuit. Z Hot Pursuit dwójki. To, to, tam to miało fajny klimacik, tam. W, w każdym innym Infor Speedzie, czy to Undercover, czy Moswątet, czy, czy Rivalsach, czy teraz tym nowym Moswątet jakoś mnie ta policja nie powala, wiesz? A wiesz, co było fajnego w tym Most Wantę z piątego roku? E... Nie wiem oczywiście, czy, czy to było na wszystkich wersjach, bo wyszła, wyszło coś takiego jak Black Edition tego, tego Most Want pierwszego e... i w tej wersji Black była opcja, żeby, znaczy ogólnie w każdej z tych części były wyzwania, było tam nie wiem 100 chyba tych wyzwań czy 60, już, już nie pamiętam, no i chodziło o to, żeby na różne poziomach powiedzmy nie wiem zgubić ogon albo, albo gdzieś tam się przejechać i tak dalej w jakimś określonym czasie no i dostawałeś od razu gotową furę tuningowaną jechałeś jakimś takim parchem bo beznadziejnie te fury były skonfigurowane i zdobywałeś kolejne gwiazdki i na kolejne poziomy sobie wchodziłeś i tam było jedno wyzwanie nie wiem czy ono było odblokowane od początku czy trzeba było do niego dojść ale po prostu dla mnie ono było najważniejsze ze wszystkich Ponieważ dostawałeś, poprawcie mi jak się nie mylę, ale to był stary Dodge Charger, który no oczywiście zero jakiegoś tuningu zewnętrznego, tylko porządny silnik V8, jakieś tam 5 albo 6 litrowa pewnie i po prostu trzeba było tą, tą V8 uciekać przed maksymalnie dopasionym pościgiem policji, gdzie jakieś tam mega suwy Cię cały czas ścigały i... To było niesamowite wyzwanie. Kurczę, takie takie, wiecie, going in 60 seconds. nie? I to naprawdę robiło robotę. Pomimo tego, że, że tego samochodu nie można było normalnie wziąć do wyścigów, bo był zablokowany, nie można go było kupić, to wrzucenie tej jednej fury nawet do tego wyzwania to po prostu było, było mega i dawało kwintesencję właśnie tych pościgów, pościgów policyjnych, które no jednoznacznie mi się kojarzyły z driverem, tylko po prostu na zupełnie innym poziomie, no na takim prawdziwych wyścigów, nie? Mhm, tak. E, dobra, e, słuchajcie. E, to tego Mos Monteda zostawmy i tą pierwszą grę, którą sobie wybrał. E, e, R-Factor. E, Tomku, ty mówiłeś, że ogarniałeś temat. Co, co to w ogóle jest? Ja ogarniałem temat pod tym względem, że ja zawsze marzyłem, żeby w tą grę pograć, tylko że mój komputer mówił mi nie idź i nie pograj w to, No bo miałem za słaby komputer i, i, i mogłem tylko popatrzeć sobie na filmiki z YouTube'a I, i tyle. Wiem tylko tyle, że to była mega super symulacja dodawana chyba do kort graficznych czy tam do, do, do czego tam się dało. Mhm. Eee, coś w stylu właśnie Assetto albo Life for Speed. Nie wiem, może Paweł, ty, ty w tę może na pewno grałeś, czy... Nie, to pc -towe. ja w pc, PC nie... fuj, tego kijem nie tykam, no. dobrze mówisz, właśnie. No, natomiast wiem, co to jest R-Faktor, wiem, jaki on jest hardcore widziałem, jak ludzie w niego grają i pełen szacunek dla każdej osoby, która była w stanie się wciągnąć to bardziej, a tym bardziej szacunek dla Sasiltona, jeżeli się wciągnął w to i pozostał przy padzie. Mm -hmm. No dokładnie, bo to, bo, bo, bo to jest gra, gdzie, gdzie nie liczy się jakie, znaczy jakie miejsce masz. Liczy się tam zwykła jazda, tak? Jak jak chodzisz zakręt, czy tam no. podwójne sprzęgło, czy, czy tam. No po prostu takie szczegóły. Tam nie chodziło o widowiskowość, tylko o prawdziwą przyjemność z jazdy z samochodem i potrafienie kontrolować go, tak? Wychodzenie z poślizgów i na takie rzeczy. Tak samo jak, jak, jak, jak ta Corsa czy Life for Speed. Dokładnie tak dobra, słuchajcie to może zostawmy tego pierwszego kandydata i nasz gość powie w takim razie jego trzy gry ja wybrałem trzy dosyć stare gry bo nie chciałem tak oczywistymi tytułami rzucać jak, jak Forza Gran Turismo te gry oczywiście też zasługują na na swoje gdzieś tam miejsce ale chciałem czymś zaskoczyć i pierwszą taką grą, którą mam na swojej liście to jest e, też Need for Speed e, ale trójka Hot Pursuit, gra, która wyszła w 98 roku Pamiętaj. to jest strasznie stara gra, grałem w nią na, na PSX ie na split screenie z moim też, kolegą też, też grałem na split screenie no, no. Na, na 14 calowym telewizorku, który był e, wypukły, bo teraz taka jest moda, wtedy też była taka moda, tylko że wtedy robili wypukłe w drugą stronę i no ta gra miała w sobie to, to coś my potrafiliśmy odpalać wyścig na chyba 8 okrążeń bo to było maksimum jakie, jaka konsola była w stanie zdzierzyć i jeździć pod prąd tylko po to żeby więcej pojeździć i potrafiliśmy odkrywać zakamarki każdej mapy znaleźliśmy jakiś dom do którego można było wjechać to prawdopodobnie był jakiś glitch a, a kiedyś nie było... E internetów i, i update'ów i takich różnych rzeczy, więc jak, jak był jakiś glitch z grą, to już do, dobranoc. I ta gra naprawdę utknęła w mojej pamięci. Jak dzisiaj przed, przed nagraniem odpaliłem sobie na YouTubie, jak ta gra wyglądała, to powiem szczerze, nie mogę uwierzyć, że ona wyglądała tak źle i, I że tu ja. właśnie dostałeś nauczkę, że do niektórych gier nie warto powracać no. tak, jak wyglądały, i zostaw w spokoju. Ale ja naprawdę, ja ją zapamiętałem, jaką taką całkiem ładnie wyglądającą grę. I dzisiaj, jak na YouTubie ją zobaczyłem, to stwierdziłem: Rany boskie, jak to kwadratowo wyglądało, co ja w tym widziałem, ale szybko skasowałem filmik, zostanę przy moich wspomnieniach i, i to było naprawdę fajne. Ko Tam była super muzyka, super soundtrack, z tego co pamiętam ale I to w Need for speedach, zawsze były fajne soundtracki były fantastyczne auta w tej grze były widoki z kokpitu bo to w Need for Speedach mm -hmm. to z czego dzisiaj, wiecie, się jaramy to w Need for Speedach było od zawsze od praktycznie, nie wiem czy pierwszej może jak nie pierwszej, to drugiej części ale wiem, że w pierwszych Need for speedach, które były jeszcze w 2D to yy, to też się pojawiały Yy, widoki ale były wieczach. kokpity, a nie jak w Gran Turismo jakieś czarne wycięta tekturka która no, ma imitować sobie kokpity wiesz i były bardziej bo... kokpity tak i jakie były fury, wiecie, no było Ferrari w tamtych czasach, w tamte czasy to były najbardziej seksowne czasy, jeżeli chodzi o całą motoryzację, tak było Lamborghini Countach było Lamborghini Diablo, było Ferrari F40, był Mercedes CLK GTR była Corvetta jeszcze ta piękna, niewyglądająca jak wszystko inne, tak, i mnóstwo innych firm, jakichś inspirowanych, wiecie, włoskich firm, takie jak się brało na historykach z Gum Turbo które swoją drogą wróciły do Biedronki, i nie kupujcie ich za, za te pieniądze, które tam są. W ogóle ich nie kupujcie, bo po pierwsze są obrzydliwe, a po drugie, po prostu historyjki. Ale mają. zawsze, były. oni to chciałem ale, powiedzieć. Ale w ogóle historyjki. Wy tą są, gumę żuliście, bo ja tylko papierki wyciągnę. Ale te Dokładnie, historyjki są teraz wrzucało, takie z dupy. W ogóle swoją drogą kupiłem trzy sztuki. Pierwszą, jaką otworzyłem i wylosowałem, to wylosowałem Mercedesa. Wow, zajerałem się strasznie. No, był to Mercedesek klasa. Potem otworzyłem drugą, było BMW 5, mówię, kurwa, coś jest nie tak. To, to, to, już, to już nie jest ten świat. Dobra, trzecią otworzyłem, to już było coś ciekawszego, tylko że to było coś na tyle ciekawego, że już nie pamiętam co to było, jakieś wiecie, jakiś tam zonda czy, czy, czy, coś w tym stylu. Ale, no, ale, to już nie jest dzisiaj, nie robi takiego wrażenia jak, jak wtedy. Wtedy po prostu był salen, tak, był, był Ital Design na, na BMC oparty siódemce bodajże, ósemce, przepraszam. Kurczę, no to były, to były fantastyczne fury. I no nie da się tego chyba, wiecie, powtórzyć po prostu, no, no już nie w tych czasach. No więc tego Need kocham z całego serca i jak najbardziej uważam, że jedyne czego w nim brakowało to opcji, żeby występować w roli funkcjonariusza policji i się puścigać, bo <śmiech> poprawcie mnie, ale tego wtedy nie było. To dopiero się później pojawiło przy pierwszy dwójce, która, yy, no, która już nie była taka fajna. Tak, wiem, że przy dwójce to było, bo grałem w dwójkę akurat i z kumplem grałem na Spree właśnie, jeden, był, jeden po prostu brał udział w wyścigu, a drugi był policjantem i go gonił i to było dla mnie świetne, tak, więc to było to. Pawle, co masz jeszcze? Kolejną grą jest gra na pierwszego Xboxa. Nie mówię to o Xboxie One, tylko o tym pierwszym, pierwszym kaloryferze, który zawsze zimą mi grzał bardzo fajnie stopy. Gra się nazywa Racing Evolucione, a w, w Stanach Zjednoczonych się nazywa Apex. I była to gra stworzona przez studio Milestone. Ci, co teraz robią praktycznie każdą motocyklową grę, jaka się pojawi. I ta gra była fatalna. Była okropna, była beznadziejna, nie miała fizyki, nie miała dużej nawet licencji, natomiast urzekła je zupełnie czymś innym. Ta gra miała świetną historię, bo tam cała gra polega na tym, że to ty tworzysz swój samochód, tworzysz swoją firmę i musisz walczyć o to, by ta firma jak najlepiej się rozwijała i sprzedawała samochody. Oczywiście to było bardzo uproszczone, bo po prostu wybierało się blueprinty, robiło się bardzo uproszczone logo ze schematów, ale można było nazwać swój samochód, więc to już od samego początku budowało klimat. Zaczynało się w ogóle jakieś tam stodole. Później jak samochód gdzieś się zaprezentowało e, prasie i się wygrało z jakimś innym znanym samochodem, no to dzięki temu, że się dobry artykuł w prasie pojawiał, no to miałeś więcej pieniędzy na to, żeby zbudować drugą szopę. Jak miałeś dwie szopy, no to mogłeś zacząć budować jakiś nowy samochód. I to po prostu się jakoś tak nakręcało. Naprawdę ta gra bardzo do mnie przemówiła, bo była zupełnie inna od wszystkich gier i do dzisiaj nie ma takiej gry jak właśnie, jak właśnie Racing Evolution. To prawda. No nie, to, to jest fajny pomysł, nie wiedziałem, nie słyszałem fajne, o tej fajne, grze no? i, i kurczę, lubię takie gry, które, które mają inne podejście do tematu. A mogę Wam powiedzieć na szybko o jednej grze takiej, która gdzieś tam podejrzewam, że jest zapomniana, nie wiem czy gdzieś się w ogóle kojarzycie. A, a uważam, że jest świetna, jeżeli chodzi o swoją miodność i, i w zasadzie nawet bym ją teraz odpalił sobie i sobie tam poklikał trochę. Bo mówimy o grach motoryzacyjnych, a, a to nie są tylko ścigałki. Nie ma co prawda zbyt wielu takich typowych menadżerów, które, które by jakoś, nie wiem, gry, gry wyścigowe czy motoryzacyjne opisywały, ale dawno, dawno temu była taka gra jak Gearhead Garage, i to jest w skrócie pro... to jest w skrócie Pamiętam. protoplasta dzisiejszego Car Mechanic Simulator z tym, że od Car Mechanic Simulator się odbiłem dosyć mocno bo chociaż on naprawdę fajnie starał się pokazywać różne elementy mechanikę tego auta, wiecie, a to jest Moim zdaniem bardzo ważne, żeby kogoś, kto się interesuje żywą motoryzacją, tak, i jara się chce jeździć, czeka na swoje prawo jazdy wreszcie yy, odlicza wręcz dni, godziny, tak, nie do matury, nie, nie do pierwszej randki, tylko właśnie do, do prawa jazdy. Yy, I żeby kurczę, mógł sobie spojrzeć na to z drugiej strony, mieć możliwość, tak bo nie ma taty z warsztatem, yy, jak samochód jest zbudowany, z jakich części i, i w ogóle o co chodzi w tym wszystkim. Gearhead Garage robiło to w tak prosty sposób to były po prostu wiecie ilość poligonów, ilość modeli 3D, które tam były to, to był poziom w ogóle na Nintendo 64 albo jeszcze, jeszcze wcześniej, ale ta gra miała tak niesamowitą miodność, takie fajne jakieś historyjki komiksowe i, i dawała mimo wszystko dosyć sporą swobodę jak na jak na tamte czasy, ponieważ nie, nie były dostępne tylko części standardowe, ale do każdego z aut można było kupić jakieś części zamienne, typu typu przyciemnione szyby, albo typu specjalnie podwyższone zawieszenie, żeby ze zwykłego pick-upa zrobić bardziej Monster Truck'a, albo, albo z Mustanga wersję sportową i tak dalej, Oczywiście bez żadnych licencji, ale mimo wszystko gra się opierała na jakichś modelach realnych, więc był Mustang, była amerykańska taksówka, taki kap typowy był, był garbus, jeżeli się nie mylę. No, no, Było kilka takich fajnych autek i kurczę, na tej grze naprawdę to byłem młody jak w nią grałem i wiem, że się kilku ciekawych rzeczy o motoryzacji z niej dowiedziałem i szkoda, że ten Car Mechanic Simulator dzisiejszy nie jest taki nie wiem taki przystępny, taki taki fajny taki ciekawy, taki prosty, fajnie jest wszystkiego więcej, można przejechać się po jakimś torze, żeby zobaczyć czy się wszystko dokonało naprawdę ale to wszystko jest takie, takie trochę wybrakowane, czegoś coś, coś jest w tym sztucznego a tamta gra mi się mocno zapisała w pamięci i, i to też nie jest kwestia tego żebym się dzisiaj zdziwił jak mnie ją zobaczył bo, bo wiem, żeby tak nie było wiem, żebym jak mnie ją zobaczył to bym wsiął na parę godzin a ja wiem, żebyście Wy się zdziwili, jakbyście zobaczyli taką grę jak automodelista. Kojarzycie taki tytuł, który był na PlayStation tak. 2 i na Xboxie? Słuchajcie, to była gra, gdzie fizyka prowadzenia samochodu była strasznie okropna i do niczego. Opierała się głównie na e, driftowaniu, ale co było niesamowitego i niepodważalne niepowtarzalnego w sumie do dzisiaj, to był styl graficzny. E, to było po prostu cel shadingowa grafika. Te, te, ta gra wyglądała jak, jak, jak komiks w ruchu, jak, jak obrazki w jak ruchu, to też, nie wiem czy możliwe, <laughs> możliwe ale nie wiem czy, czy, czy, czy dokładnie pamiętam tą grę, czy tam właśnie chodziło coś w tym stylu, że też robiłeś swój klub swoje, swoje rzeczy, mogłeś malować nalepki, takie różne rzeczy, ale to co najbardziej właśnie mi się w, pamięć, w pamięci zostało to to, że to była taka super, super dziwna grafika cel shading w wyścigach samochodowych, to, to, to się ze sobą nie łączy a tam to zadziałało, nie? No ja nie miałem okazji pograć w tą grę, ale faktycznie piękne było. E, dobra, e, słuchajcie, bo Paweł ma jeszcze jeden tytuł, e, więc e, powiedz nam, Pawle, jaką jeszcze grę masz w swoim top 3. E, fajnie, że wspomnieliście, że, że gry motoryzacyjne to nie tylko ściganie, bo ostatnią grę, którą mam to raz, że to jest gra, która ze ścigany nie ma nic wspólnego, a dwa, że jest na PC ty. <śmiech> to, to tym jest... bardziej nie ma nic wspólnego ze ściganiem, no. <śmiech> I to jest Eurotrack. Eurotrack to jest taka gra, którą albo się pokocha, albo się znienawidzi, bo większość osób jest w stanie powiedzieć, że to jest gra nudna jak flaki z olejem, natomiast dla mnie to jest świetny odskocznik od Całkowicie absolutnie wszystkiego. Odpalam grę, biorę jakiś tam towar i po prostu jadę przez te setki kilometrów Europy. Słucham sobie do tego jakichś podcastów, wyciszam się, jestem w stanie się uspokoić i po prostu podziwiać widoki, bo grafika jest całkiem, całkiem znośna, ale mieć taką prostu przyjemność z samej jazdy, sprowadzenia samochodu. I na konsole. Nie wiem, czy nie rozmawialiśmy chwilę tak, krótką tak, tak, o tak. tym ostatnio podczas gdy omawialiśmy Farming Simulator farming, i tak, wspominałem tak. o tym, jak, jak właśnie przy symulatorze ciężarówek też jest to fantastycznie odwzorowane podejrzewam, że sama konfiguracja ciężarówki bo, bo ja właśnie o tym wtedy wspominałem bo, bo to mi się rzuciło w oczy potrafi zająć dobrą godzinę i, i mnóstwo frajdy napędzić, tak? I to nie jest czerstwy tuning wiesz, jak z Need for że wszystko wymyślone tylko właśnie w oparciu o licencjonowane części fajna sprawa a powiedz mi, Paweł, ty, ty tak grałeś to dłużej, czy... Ja mam tam... Nie, ja mam kilkadziesiąt godzin, mam chyba większość dodatków, nie mam tego najnowszego, gdzie dodali kraje skandynawskie, nie bawię się tam w żadne tuning i takie tam różne opcje, bajery. Mi po prostu sprawia frajdę sama jazda tam i jeżdżenie. Natomiast świetnym jest ten element, że tam ta jazda ma jakiś cel, bo ja nie, nie jestem w stanie usiąść i jeździć tak bez celu. A tak, jeżeli mam jakiś towar do, do do więzienia gdzieś w konkretne miejsce i GPS mi pokazuje, gdzie mam jechać, to to, że tak powiem, uspokaja mój mózg, że, że po coś to robię, że to nie jest takie po prostu bezsensowne siedzenie i gapienie się w, w monitor. I jest jedna gra na konsolę, która ba była bardzo bliska, by być takim eurotruckiem konsolowym. I to było The Crew. The Crew, które ma przeogromną mapę. No, całe Stany Zjednoczone, oczywiście w pewnej skali. Natomiast no, mapa jest gigantyczna, jest piękna, jest świetnie odzorowana, są różne warunki atmosferyczne, każdy stan ma jakiś swój charakterystyczny punkt. Tylko w tej grze zrobili ogromną mapę i absolutnie zniechęcają mnie, bym z niej korzystał, bo wszystko co się dzieje jest albo na małych odcinkach, albo na wyznaczonych trasach które są bardzo krótkie. Fakt, są jakieś tam wyścigi, wyścigi, one jakieś tam mają swoją nazwę, które potrafią trwać po kilka godzin, ale nawet ten nowy dodatek, który wyszedł, to zrobili jakiś tam festiwalowy dodatek, gdzie gdzieś tam na górach kanionu można się pościgać monster truckami. No, dali ogromną mapę, i w ogóle nie chcą, żeby ktoś z nich korzystał. Ja bym chciał po prostu w tej grze pojeździć, pozwiedzać. Tam jest masa punktów do jakich, do, do odkrywania. Tylko, żeby tak jak w Eurotraku, żeby to miał jakiś sens A to jest przecież, przecież bardzo prosty zabieg. Wystarczy, żeby mi dali jakąś e, mapę, e, tfu, przepraszam, misję, e, nie wiem, przesyłki kurierskiej, którą po prostu muszę dostarczyć z punktu A do punktu B, bo tak jak jeździłem e, bez kompletnie żadnego celu, no to to było fajne przez pierwsze parę godzin gry, ale później niestety mój mózg mi powiedział, stary przesadzasz, nie ma w tym żadnego celu, zmieniaj grę. No dobrze, dobrze mówisz, bo tam co prawda z jednego końca na drugi koniec mapy można było w, w rzeczywistym czasie 45 minut dojechać i mm -hmm. to z nogą nogą w podłodze. A ale oprócz tego tak naprawdę nic tam dużo nie było. Już pal licha tą fizykę, bo też za specjalna nie była, Abs ale była fatalna była. Dokładnie, ale właśnie tak jak ty mówisz, że to mogło się stać dla, dla konsol czymś takim jak Eurotrack Simulator, tak? Tylko wystarczyło trochę pomyśleć, kurczę, jak to wszystko urozmaicić, jakie misje dać. Tak samo jak właśnie mówiłeś o Eurotracku, e, ja się przyglądałem, jak ludzie grają sobie w to na Twitchu, tak? E, I co mnie, co mnie po prostu zaszokowało, to jest to, że ludzie grają ze sobą przez internet, rozmawiając ze sobą na Teamspeakie czy, czy, czy jakimś tam wewnętrznym czacie, powiedzmy sobie, i oni robią konwoje w parę osób, tak? Oni wożą te towary. Jak jeden z nich gdzieś zaginie, to reszta zjeżdża na pobocze. I nie to, że na pobocze na, na piasek koniec i bo, bo to gra, to sobie poczekamy. Nie, oni szukają miejsca spoczynku, taką jakąś stację benzyną, jakąś zatoczkę i tam czekają, posługują się koordynatami GPS, że -y. no naprawdę to jest symulator jeżdżenia z ciężarówką, jak sama nazwa wskazuje, ale to my właśnie urzekło w tejże. Więc tu, tu też można dobrą do dać brawa, bo to jest też dobra wygra wyścigowa a, no, społeczność graczy jest ogromna próbowaliście... i bardzo silna no no no dobra nie próbowaliście nigdy w Geta jeździć w taki sposób żeby przestrzegać przepisów i. ja jeździłem no. i się ze mnie śmiali wszyscy, <laughs> ale to zawsze było fajne a to masz grę, która wręcz od Ciebie wymaga tego Nie, to, to jest fajny patent, ale no, wysoki jest próg odbicia no, nie dla każdego Zdecydowanie. Jak symulację. E, tak, dobra, e, słuchajcie, to wiemy co miał e, Paweł. Wiemy w co, co. Jakie gry najbardziej obiły mu się w pamięci. E, mamy pierwszego słuchacza, przeczytaliśmy. To dobra, to idziemy dalej. To teraz. E, ty Tomku czy ja. E, wiesz co, mogę przeczytać ja, bo, bo potem będzie mi to trudno przeczytać okay. tych to... kolejnych, więc. więc ym... Igor. Igor napisał nam coś takiego. Numer jeden to jest Need for Speed Porsche 2000. I dlaczego tak napisał? Gdyż to jest pierwsza gra, w której przesiedziałem przed szarakiem setek godzin i wraz z moim bratem biliśmy rekordy tras i to jest to jest prawda, bo, bo ta gra jest, naprawdę, naprawdę była inna od wszystkich innych Need for Speedów tutaj przed nagraniem z Rafałem rozmawialiśmy, że to chyba był pierwszy Need for Speed, który pokazywał historię tylko jednego samochodu, tam nie mogłeś jeździć niczym innym, tylko Porsche I to ale to, to nawet nie odna... tylko Need for Speed to w ogóle pokażcie mi inne gry, no gdzieś tam było wiecie Ferrari Experience, tak na, na, na, no, na PS, ale to, to jest nic to w ogóle yy... Zero, zero porównania z tą historią w Porsche, w Force Porsche to naprawdę było coś i, i, i szkoda, że wiecie, jakby kurczę wypuścili taką grę, która by opowiadała całą historię Mercedesa, no to mnie by to nie było z wami na pewno teraz eee, <śmiech> no na pewno to, A wiecie, to, wiecie panowie, co tam jeszcze było takiego dziwnego, bo to, przypomnij, który to był rok? 90 pamięta, 2000, nie, tak? 2001-2002 coś takiego no i słuchajcie, i tam były już trójwymiaro, trójwymiarowe modele kokpitu, tak, w środku to to nie była kierownica, stare modele Porsche miały, miały te, taką oldschoolową kierownicę wielką z takimi grawerowanymi, no po prostu dokładnie. I tak samo jak model zniszczeń, też, był, też nie był zrobiony tak na odpierdol, tylko tam pomyśleli troszeczkę tą głową, no... Mało kto w tą grę grał, bo, bo, bo stara gra, też dużo ludzi o niej nie pamięta i tutaj szacunek, że, że przypomniał taką grę właśnie Igor, bo była dobra, była dobra, a druga gra według niego to jest Nailed. I to jest gra od Techlandu e, wyścigi kładów. Tak, o ile dobrze pamiętam, wyścigi kładów w terenie. I komentuję to w ten sposób, dlatego że Techland zaprezentował, jak na swoim silniku może stworzyć nie tylko strzelanki, ale również fenomenalne wczucia podczas jazdy, jazdy na kładzie. E, o ile pamiętam, to był silnik chyba chrom, ale mogę się mylić, pewnie słuchacze mnie poprawią. E, I graliście w Naila? Nie. Ja wyznaję tylko jedną grę o, o tych, jak tam się skutery Chora. ATV. I chyba to samo co ja, no? Pierwszy ATV, MX versus, nie, to nawet chyba jeszcze nie był MX A, versus to nie, ATV, to, to był pierwszy to ATV, jaki wyszedł z racji tego, że był, była opcja freeride, była opcja podzielonego ekranu i z kolegą jeździliśmy po prostu po planszy, szukaliśmy możliwości wyskoczenia coraz wyżej dalej i, i z no, dziesiątki godzin tam straciliśmy w tej grze. Mhm. Tak. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o, o tego Nailda, to on mi... On mi... Ja z nim miałem problem i za bardzo e, nie podobała mi się ta gra. Nie podobała mi się ta gra, bo grałem poprzednio wcześniej w grę, która nazywała się Pure. Nie wiem, czy pamiętacie. I... To była zajebista gra, w której robiłeś te super mega skoki i tam jeszcze mogłeś się dopakowywać i jeszcze coś tam robić. Była przepiękna i grało mi się w nią naprawdę świetnie, dlatego ten nail mi tak odszedł, bo piór był. Więc no og ogólnie spoko, był to dosyć solidny tytuł ten nail z tego co pamiętam, ale, ale tylko pamiętam go ze względu na to, że był polski, a tak gry za bardzo nie zapamiętałem, ale wierzę, że mógł się podobać. No, takie gry są mi się, no. mi się ten Nail strasznie kojarzy, nie wiem czemu, bo to są po prostu dwie różne dwie różne gry w założeniach i w mechanice i w ogóle. To są dwie różne gry, a ja mam taki głupi mózg, że mi się to kojarzy, nic z tym nie poradzę. Kojarzy mi się to z grą Fuel. Nie wiem, czy kojarzycie ten tytuł. To była jedna wielka, otwarta mapa i się po tym ścigało. Kojarzysz, Paweł, takie coś? Kojarzę, ale nie miałem okazji w to pograć. No właśnie, ja chwilkę w to pograłem i kurczę, to było tak słabe, beznadziejne, ale tak mi się to fajnie kojarzy, ta gra, no w, w, lubię sobie ją wspominać, czasem się ma takie, takie, takie śmieszne, śmieszne gry, do których naprawdę warto wracać. Smuggler's e, Run. I... Smuggler's Run, właśnie, coś, co, co, coś w tym stylu, takie klasyki powiedzmy sobie, tak samo jak jego trzecie miejsce, to to jest powiedzmy sobie klasyk, e, Gran Turismo. Pierwsza ścigałka, która dała mi w kość i długo musiałem wczuć się w mechanikę. I to są czysty, to są, to są, oj kurczę, chłopak ma rację, bo pamiętam jak, jak przyniosłem do domu Szaraka z Gran Turismo pierwszym, yy, włączyłem pierwszy, pierwszy wyścig wyleciałem w bandę, powiedziałem kurde coś jest nie tak i zacząłem, w, zacząłem zdawać licencje, bo w tej grze były licencje, żeby zapisać się na mocniejsze wyścigi, żeby w ogóle zacząć się ścigać w tej grze trzeba było najpierw zdać licencję, a licencje polegały na nauk, nauce jazdy, nauce ruszania nauce hamowania, nauce wchodzenia w zakręty to chyba była pierwsza gra, która coś, tak, takie to, coś wprowadziła w I to Dobra. wcale nie było łatwe w takim razie wiemy co miał Igor, co masz ty? Co mam ja? Ja ci powiem tak, może będę oryginalny, może nie będę oryginalny, ale kontynuując Grand Turismo to Grand Turismo 2. Dlaczego? Tam było z 700 z 1000 modeli samochodów. Nie, chyba aż tak to... dużo nie, ale było kilkaset na pewno. 600, chyba coś koło 600. Powiedzmy coś do tej liczby I, i dla mnie wtedy jako młody gówniarz z konsolą przed 14-calowym właśnie wypukłym telewizorkiem, jak powiedział Paweł, to było dla mnie coś niesamowitego. Nie wiem, czy ja więcej czasu spędziłem w garażu, czy więcej na torze, ale ta gra powiedzmy dużo, dużo w moim życiu zmieniła całe postrzeganie wyścigów, motoryzacji samochodu po prostu zacząłem się interesować tym wszystkim, jak to działa, dlaczego jak zmienię tłumik na większy, to to, co się tam się dzieje, jak zmienię turbinkę, jak dodam filtry. No powiedzmy od samego ścigania to już miało taki malutki początek e, młodego mechanika, tak, że, że, że mogę postawić rękę, że wielu, wielu teraz takich e, ludzi, którzy się interesują powiedzmy bardziej profesjonalnie wyścigami, kajotesami czy jakimiś innymi rzeczami, e, też troszeczkę pogrywało w Grand turizmu. Owszem, a, a przy okazji, tak, ja? sorry, że się wtrącę, ale, ale to, co powiedziałeś, to warto tutaj wrzucić taką ciekawostkę, że yy, Paweł, bo to chyba u Was ostatnio była mowa, że bierze w wyścigach... Yy, Bierze w wyścigach jakiś gościu, który wygrał Akademię Gran Turismo i, i zaczynał jako młody główniarz jeszcze, jeszcze tam tak. na Gran Turismo, a potem y, wzięli go do siebie i, i, i na Nissanach bodajże jeździ, tak? czy na czym? Tak, tak, jeździ na Nissanach i brał udział teraz w Le Mans, tylko niestety kiepsko im poszło, bo ten Nissan, którego oni zrobili na Le Mans, to było coś... No dobra, naprawdę ale był kierowcą. Dziwnego. Oficjalnie. Tak, oczywiście nie. nie tam to, jest coś niesam... to jest coś niesamowitego. Tak, tak, w ogóle, tak, co tak. Zrobimy, coś tak? niesamowitego zaczynał chłopak od konsoli i skończył w prawdziwym wyścigowym samochodzie, wygrywając turnieje i, a, i tak to, dalej. Co więcej, on nawet się, no? powiedział, że, że było mu o wiele łatwiej przesiąść się do prawdziwego samochodu, ponieważ w prawdziwym samochodzie o wiele więcej się czuje. I to jest tak naprawdę bolączka wszystkich gier, ponieważ nigdy w życiu żaden deweloper nie stworzy nam prawdziwej symulacji, ponieważ prawdziwa symulacja y, potrzebuje y, działać na bodźce, których konsola, pad czy kierownica nie jest w stanie nam oddać. Najfajniejszym teraz zbliżeniem do, do takiej rzeczywistości dla mnie, które było, to były te wibrujące spusty w nowym Xboxie, bo to było bardzo fajne w momencie, gdy samochód wpadał w poślizg, no to zanim Usłyszałeś, to już zaczął już ci wibrować spust i ty już wiedziałeś, że coś nie tak dzieje z samochodem. I to był jakiś kolejny przełomowy dla mnie krok, który zbliżył mnie do prawdziwej symulacji. Natomiast no, grafiką, fizyką, kroplami deszczu, oddziaływaniem opoń, kałużami jesteśmy w stanie zbliżyć się do symulacji, natomiast nigdy tego poziomu nie osiągniemy. Dokładnie, a zawsze zawsze, zawsze jakaś reakcja jednak na, na to, czy, czy na trasie odbywa się w oparciu o to, co czujesz na kierownicy pod pedałem nawet gazu czy hamulca, a, a jakieś tam delikatne wibracje drgania, prawda? Czy, czy błędnikiem w ogóle wiesz, czujesz, że ci zaczyna tyłek uciekać gdzieś, wiesz, w którą stronę? Zamiast, no, no, niestety, no tutaj, chociaż wiesz, no może będą jakieś chipy, gdzie teraz, będziesz. Ale, znaczy teraz można, teraz można poklepać po ramieniu PC Master Race, bo jak ktoś jest bogatym dodatkowo PC Master Race, to może sobie zakupić te stelaże na siłownika które właśnie imitują te przeciążenia. Antoek, to jest taki stelaż. Wiesz co, to, to, to jasne, jasne, można sobie coś takiego zrobić. Myślę, że wiele osób też z takich stelaży korzystało gdzieś na zasadzie tam za kilka złotych na jakichś targach można się było na czymś takim przejechać, ale ostatnio właśnie prawda, Paweł, prawda. Paweł też rozmawiał o tym, u, u nich na podcaście rozmawiali, że no jednak no... To nie robi takiego wrażenia, bo wiesz, poszarpie, to, to jest po szarpie, ale nie ma przeciążeń i, i nie jest to idealne odzorowanie wcale. To Więc... jest zabawka tylko do poszarpania, takie, żebyś faktycznie, że jak się otrzysz o bandę, czy wpadniesz w zakręt, to żeby tobą poszarpało. Natomiast no, nic nie jest w stanie oddać tych takich bardzo drobnych elementów, które będą wpływały faktycznie na twoją technikę jazdy. No bo taki fotel z, z siłownikami jest w stanie dać ci frajdę, no bo będziesz miał wypadek i tobą wyciągnąć te lepiej się wyżygasz. Natomiast te prawdziwe rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę podczas jazdy takiej, gdzie zależy ci na, na skrobaniu ułamków sekund, to są tak delikatne niuansiki, tak drobne sygnały, które samochód ci przekazuje bezpośrednio przez, przez nogi, jak jak masz na pedałach gazu, przez tyłek, bo siedzisz na fotelu, który jest twardy i wyścigowy i, i czujesz wszystko, co jest do, do, dookoła ciebie i tego nie, nie jesteśmy w stanie odzorować żadnym mechanizmem, procesorem czy, czy, czy siłownikiem. Jakiś Matrix ci się wepnie w czoło, nie? No, no, chyba że tak, ale to szkoda czoła. Bo tak później chodzi z takim znaczkiem na czole, to tak <grym> dziwnie. Szkoda, szkoda, szkoda, szkoda czoła, tak samo jak szkoda samochodów w mojej pozycji, która jest na top liście trzech najlepszych gier według mnie, to Burnout dwójka gdzie cała gra polegała praktycznie na, na, na ściganiu i unikaniu wypadków, a jedyne co ja robiłem, to robiłem jak największe wypadki. Graliście w Burnout'a? Oczywiście. No właśnie, w, moja najlepsza część to była część druga, bo ona się akurat tak fajnie zbiegła z, z, z filmem właśnie Szybcy i Wściekli, wtedy był cały ten hype na, na nielegalne ściganie się, tuningowanie swoich e, hont i w ogóle wszystkiego, e, super wielkie spoilery. Kolorowe, koloro, kolorowe nadruki na samochodzie i Burnout 2 właśnie to dawał. Taką namiastkę, namiastkę takiego fajnego arcade'a, bo ta gra to była czysta arcade. Tam żadnej uh -huh. fizyki nie było. To po prostu się wchodziło w zakręt na, na hamulcu z gazem, żeby wejść w drift i unikanie samochodów, które nadjeżdżały. I najpiękniejsze w tej grze to było to, jak przez sekundę nieuwagi, bo tam się dużo działo na ekranie, właśnie był wypadek. Powodowaliście wypadek i to, co potem się działo, te wszystkie reakcje łańcuchowe, jak, jak, jak samochody, które chciały uniknąć ciebie wpadały w kolejne samochody nadjeżdżające z przeciwka. Eee, to było piękne. No Na ekranie się działo taki Saigon, że, że aż to mi się miło wspomina. I w sumie wiecie co, gdyby teraz. Ja nie lubię remaków, ja nie lubię tych żadnych remasterów, ale jakby teraz mi wyskoczyli, że na, na czwórkę wypuszczają remake a Burnouta 2, no to ja a Priorda chyba bym kupił. Eee, tak samo jakbym kupił pozycję trzecią, bo, bo w sumie to już króciutko. Ridge Racer Ridge Racer, tak samo arkejdowa gra, e, która na, na, na Nintendo chyba 64 miała swoją taką początek premierę. E, to jest gra, która polegała tylko i wyłącznie na driftowaniu. Ja chyba kurczę, wiecie co, lubię driftowanie, ale ja na żywo jeżdżę sobie Audicą, która ma napęd na naprzód i ja tym driftem to sobie mogę pomarzyć. Na wstecznym. A, a, a na wstecznym. Chyba że na ręcznym w Zimę po Tesco parkingu też dało radę. <laughs> ale w Ridge Racer właśnie co było, co było, to było, to było driftowanie na zakrętach. Im lepiej driftowałeś, tym, tym szybszy byłeś. Tam można było robić takie cyrki, jak, jak podczas jazdy na prostej, robić obrót o 360, o 720 stopni i dalej jechałeś śmiesznie się te auta gibały jak się jedno uderzyło o drugie to była taka sekunda taka kara jak w Drive Clubie, tak? auto na chwilkę spowalniało i się gibało jak, jak taki, taki wózek jak się robiło to lewo przód, lewo przód śmieszne to było. Graliście, gra, grałeś Paweł w Racera? Tak, ja bym chciał tylko zauważyć, że te dwie gry Burnout właśnie i Racer są pięknym przy przykładem na to, że wcale nie ma, nie ma potrzeby na oficjalne licencje żeby zrobić fajną grę wyścigową ja pamiętam, Burnoutem byłem całkowicie zafascynowany, tylko że moją akurat ulubioną częścią był Burnout Revenge, a Paradise mi kompletnie nie, nie podszedł. Ten otwarty świat był dla mnie tam niepotrzebny. Jeżeli chodzi o Burnouta, czytałem swojego czasu świetny wywiad z twórcami, gdzie oni powiedzieli, że to, że nie mają licencji, to tak naprawdę jest dla nich większy problem, bo oni muszą wymyśleć nowe samochody. I to jest ciekawe. Ciekawostką jest też to, że na przykład do tworzenia dźwięków silników były wykorzystywane zwierzęta. Nie w sensie, że je katowali, tylko odpowiednio spowolniony lub przyspieszony na przykład ryk lwa czy, czy tygrysa był stosowany jako dźwięk silnika. I co trzeba też na przykład z ciekawostek dodać to były takie typowe arcade'owe gry z automatów, gdzie u góry na ekranie odliczany był czas, tak? Ta. I nie zdążyliście hmm. do kolejnego checkpointa przed, przed, przed, przed końcem. No to, no to trudno. Koniec. Mimo, że byliście pierwsi, nie zdążyliście. Trzeba od nowa to robić. Świetne gry. Świetne serie. I jedna, i druga szkoda, że trochę zaniedbane za, za w sensie, że Electronic Arts wykupił właśnie twórców tych, tych, tych super serii i no i chyba na no, kolejnego burnouta mi się wydaje, że już nie zobaczymy. Nie, ja też mi się wydaje, że niestety nie, nie będzie znaczy. nam dany kolejny burnout. Znaczy kryterion, bo to chodzi o kryterion. Kryterion mm -hmm, ro tak. robi. E, e, mówiliśmy właśnie kiedyś na podcaście, że robi e, jakąś e, jakieś ekstremalne wyścigi w dżungli różnymi paralotniami i a to już nie to samo kładami. No to tak, tak, nie tak, tak, nie, nie, nie to, to będzie zupełnie co innego tylko, że pokazywali e, ten filmik na zeszłorocznych targach E3, nie tych co były tylko chyba rok temu, albo nawet dwa lata temu wie, wiem, że puścili filmik i cisza i nikt nic nie wie teraz i nie to wiadomo, co, co pokazują na E3 to nie wiadomo czy to filmiki na pokaz, czy gry które, w które faktycznie będzie nam dane zagrać ale wiecie, Kryteriona i Burnauta było bardzo mocno czuć w odświeżonym hot tak? Tym co na PS3 wyszedł. Ale to właśnie kurczę, coś coś znikło, no. coś magicznego wyleciało. To już to, to już nie było to. Zgadzam tak, się. Tak, tak, tak. E, dobra, słuchajcie, e, jedziemy dalej, jedziemy dalej. To teraz pojedziemy ze mną w takim razie. E, trzeci słuchacz, e, Tomek. E, pisze e, pi, pierwszą grę, którą sobie wybrał jest to Need for Speed Porsche e, ostatni NFS, w którym chodziło o jazdę, a nie o odpicowanie bryki, dodatkowo na wyższym poziomie trudności e, nie był to typowy e, arcade ja akurat nie grałem, faktycznie nie był to typowy arcade, jak, jak się No grało. właśnie zapomnieliśmy o tym powiedzieć, by, bo właśnie drugi by. raz się powtarza i, i to było coś już tak bardziej pod symulację. No to, to, to, to był w zasadzie pierwszy krok, krok w kierunku no po symulacji, jaki Frost postawił w ogóle jako seria. Mhm. No tak, ja akurat mnie to minęło, więc potem nie? też troszeczkę temat pociągnęli w tym Need for Speed 4 High Stays, to chyba tak się nazywało co miałeś, co miałeś też właśnie w ten sam klimat, tylko że już nie było skupi nie, nie skupiali się na jednym modelu na jednej marce, tylko już tam było troszeczkę więcej tych samochodów, no i to były samochody takie bardziej uliczne, nie już jakieś tam powiedzmy McLareny czy coś takiego, tylko normalne BMW, jakaś tam trójeczka też, piąteczka też była, jeżeli już piąteczka mi tam BMW każe, że wygląda identycznie <laughs> dobrze, że o Mercedesie tak nie mówisz e, e, dobra, I więc słuchajcie Hike Stakes, jak sam powiedziałeś było czwórką, było e, wcześniej niż Porsche bo Porsche było piątą częścią było bezpośrednim następcą Hot pursuita, tak? W sensie następną częścią wpuszczoną. i ona jednak była mniej symulacyjna. Porsche było takim hitem symulacyjnym. Potem, potem wyszedł ten Hot pursuit 2 i podejrzewam, że o tą grę Ci chodziło. Właśnie w nim była BMK pierwsza, która się pojawiła w ogóle nie, nie. w całej mi, serii. Mi chodziło... To później tam się... Tak, e, Dobra, słuchajcie. Jedziemy z drugą grą Tomka. E, gru, drugą, drugą grą Tomka jest... Forza, Forza Motorsport, najlepsza samochodówka na Xbox'a, a w czwórce jest nawet e, top, top Gear. E, tor, o, Top wie? Gear, Tor, a no tak, Tor, Top Gear, a ten, tak, źle. <grym> e, tak e, słuchajcie, no Forza, Forza mnie ominęła, niestety. E, <grym> pograłem, nie wiecie co, pograłem e, w jedynkę albo w, w dwójkę, pograłem w dwójkę, pograłem e, to kiedyś na 360, nie no bardzo fajna konkurencja dla Gran Turismo w pewnych aspektach nawet lepsza nie wiem jak wy podchodzicie do Forzy ogólnie, wiem że Paweł z tą piątką ma problem tak, ja od piątki się odbiłem, pewnie to się teraz zmieniło, bo od premiery trochę minęło może wyszły jakieś aktualizacje ale to ciągłe zmuszanie do, do, do płatności, do tych mikrotransakcji i tak dalej, zepsuło mi całkowicie klimat piątki. Natomiast czwórka, czwórka uważam, że jest najfajniejszym wy grą wyścigową, jaka, jaka powstała i jest lepsza zdecydowanie od Gran Turismo, dla mnie. Mhm, tak. E, ogólnie seria, oczywiście, jak najbardziej bardzo udana. E, chyba na dzień dzisiejszy. E jest ciekawsza niż Gran Turismo eee, jest bardziej realistyczna bym powiedział, ich, jeżeli chodzi o fizykę i więcej e, zmian wprowadzają w poszczególnych częściach bo no jest też w stanie sobie... zaspokoić o wiele większą rzeszę fanów, no bo jak e, ktoś chce sobie pomalować samochodu, zobaczcie ile, ile tam jest w ogóle osób, które zajmują się tylko malowaniem tych samochodów, to jest tak potężna grupa tej tej społeczności, tych tych fanów, oni tak to mądrze rozegrali. No i same wyścigi też tam są jakieś te zawody w piłce nożnej i tak dalej, przynajmniej w czwórce, bo bo od piątki, tak jak mówiłem, się się, się odbiłem. Ale no, czwórka to było mistrzostwo świata, to, to było zupełnie coś innego. Każdy tam mógł znaleźć coś, coś dla siebie, A w Gran Turismo piątce jedynym takim śmiesznym chyba od, odskocznikiem to była ta misja na Księżycu. Tak, tak, tak. To akurat ją doskonale pamiętam i, i faktycznie ona była y, jako y, jedyny feature nowej części. Tym bardziej Ale że. Ale był też y, oni... w piątce. Tak. No tak, tak, tak, tak, tak. I tak, dobra, y, mniejsza o to. Y, słuchajcie, i Tomek jako ostatnią grę wybrał Need for Speed Amos za inne podejście do samochodów, które jednak nadal skupiała się na jeździe, a nie e, pimpowaniu bryki. E, czy jemu chodzi o ostatniego mostą teda? Czy o tego... Nie, nie, nie. Chyba, chyba mu chodzi o wcześniejszego. O tego, którego już wałkowaliśmy z 2005 roku, tak? No Biorąc pod uwagę, na czym się skupiała gra, to, to by pasowało z opisu. To by pasowało, tak. No. Dokładnie To, by pasowało. to już w no, grę mamy mówiono, ale zobaczcie, drugi raz się tak, pojawia. Tak, w ogóle tak. Need for Speedy dzisiaj mocno stoją. Rządzą. Rządzą, rządzą, rządzą, rządzą. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o mail Tomka. Dziękujemy Ci, Tomku. E, słuchajcie, to teraz ja powiem. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o samochodówki, to u mnie jest e, różnie. Ja nie, nie lubię symulacji, nie lubię tracić na to czasu. E, nie wiem, czy pamiętacie, to tylko tak e, tytułem wstępu, e, grę, która nazywa się, nazywała się Tourist Trophy. To był twór... Twórców Gran Turismo, bodajże ten Polifonik cały, Studios, czy, czy, jak oni się tam nie nazywają, zrobili sobie na tym samych, praktycznie na tym samym stingu motory. I, słuchajcie, mieliście symulację, która, która w której po prostu chcieli odzwierciedlić te motory i powiem wam, że, że średnio im to wyszło i powiem wam, że już od tego się odbiłem i już więcej, więcej już raczej do symulacji nie wróciłem więc grałem sobie tylko i wyłącznie w, w arcade'iki i słuchajcie, pierwszy arcade'ik, który doskonale pamiętam to jest na złotej piątce, nie wiem czy mieliście B, złota piątka Micro Machines Beo. słuchajcie, oh. jak, jak ja w to grałem z kumplem braliśmy sobie śmigł śmi śmigłowce chociaż czołgi czasami też ale śmigłowce sobie braliśmy i jeżeli ktoś wyjdzie za planszy bardzo wysoko, a inne bardzo nisko to traci życia, trzy życia czy tam pięć życi i przegrywa słuchajcie, ile ja w to grałem nawet sobie nie, nie zdajecie sprawy ja nawet pamiętam doskonale jak, jak chciałem to przejść ale to później jest tak trudne wszyscy twoi <śmiech> przeciwnicy bardzo szybko jeżdżą a ty jedziesz bardzo wolno, i tylko zakręty, zakręty, zakręty, zakręty, i tam masz czas nadgonić w jakiś sposób. A ja dobrze Ty... pamiętam, że Micro Ma się nie ma wrócić? E, wiesz co, on, on ono się pojawia tam w, w jakichś tam odsłonach, czy tam na komputer, czy. czy... Na komórki. No, no, właśnie... No, na komórki to pewnie już jest 20, 25 rodzajów tego, ale... Gdzieś ale... mi chodzi po głowie, że widziałem oficjalny tak, tak, trailer tak, tak, tak. od takiej konsolowej wersji. Ja tak samo y, widziałem też, ale, ale no, zobaczymy, no, to, to nie jest jakaś nie wiadomo jak wielka gra, prawda? Tylko, że no, ona dawała mi wtedy tyle frajdy, to były pierwsze takie naprawdę pierwsze takie wyścigi. No tam system, ten, taki archetypowy, ale, ale taka bardziej też imprezowa gra. Bardzo świetna. Bardzo świetna i po prostu jak grało się po tych stołach, na przykład omijając talerze i widelce, no, no. no dla, dla mnie to było rewelacyjne. I to były wyścigi, którymi, które, które chyba do końca życia będę pamiętał tak na nową sprawę. E, dobra, więc to jest pierwsza gra, o której chciałem powiedzieć. E, drugą grą chciałem powiedzieć to e, będzie Crash Team Racing nie wiem czy no dobra no chyba każdy kojarzy Crash Team Racing ja miałem taki epizod, że codziennie to bodajże dwa lata czy trzy lata po szkole, szedłem sobie do kumpla odpalał starą st starego szaraka i jeździliśmy na tym spin screenie w Crash'a, rewelacja rewelacja, no po prostu graliśmy co codziennie, jeszcze ja jak pierwszy raz zobaczyłem tą grę to ja chciałem mieć tą konsolę. Ja chciałem mieć tą konsolę dla tej gry. No po prostu granie Crashem, no, rozwalało system. I, i to też będę świetnie wspominał. Eee, I. A to było takie, to było takie In Your Face Nintendo. Dosłownie, tak, no, In Your Face. Tak, tak, ja tak, ja tak, jestem tak, zdecydowanie tak. z obozu, w tym przypadku z obozu Mario Kart. To jest dla mnie świetna gra. Mario Kart 64 do dzisiaj świetnie wygląda i świetnie się w to gra bo, bo jakiś czas temu ponownie kupiłem Nintendo 64 i odpaliliśmy sobie z kolegą Mario Karta na dużo większym telewizorze, mimo tej pikselozy to, to dalej tak gra daje tyle radochy, tyle frajdy dalej w to można grać to jest gra po prostu ponadczasowa dla mnie mhm. No i masz masz możliwość grania w czterech na jednym ekranie. No tak, no. I z I tego co pamiętam świetne. to w kraszu musiałeś mieć multi tapa, a to był dodatkowy koszt na osiedlach to raczej tego się nie miała, ale banie. jak już ktoś miał, no to tak jak mówisz, no dwa dni u kumpla śniadanie, kolację, mamusia tego kumpla wam przynosiła, bo tylko jedliście te kanapeczki i w te gierki. Kurde, to było lata, tak. no. A teraz nic, tylko praca, nagrywanie podcastów, granie pi a ty zaraz sumie to, to samo. E, mniej więcej tak. E, słuchajcie, no to była rewelacja, to była rewelacja i słuchajcie, ostatnią grą, którą sobie wybrałem to będzie Bernard, też Bernard, też Bernard i trzecia część e, Takedown Słuchajcie, no, jeden e, mądry tak, e, kiedyś, e, kiedyś po prostu kolega miał e, właśnie konsolę przeszedłem kiedyś i mi pokazał Bernarda. jak ja zobaczyłem Bernarda, to kupiłem konsolę i kupiłem sobie Bernarda. naprawdę tak było i to było bodajże z dwójką bo to było na dwójkę e, słuchajcie, to była pierwsza gra wyścigowa dla mnie przynajmniej która tak zajebiście wyglądała tam był te bo oczywiście na dwójce był anty-aliasing, ale to rewelacyjnie wyglądało. Ten model cały, że musisz rozwalać przeciwników na tych bandach i dostajesz za to punkty i na, na tym to polega. To Ogromna satysfakcja, to było no, coś niesamowitego. No, rozwalało mnie. no i oczywiście, jak rozwalałeś tego przeciwnika, no to miałeś ten ripę, jak go rozwalasz i jak, jak on wygląda i jak ty jechałeś, wszystko się rozwalało, plus rewelacyjna ścieżka dźwiękowa, którą do dzisiaj doskonale pamiętam i dzięki w sumie tej grze poznałem dużo fajnych e, zespołów. Słuchajcie, to były moje moje najlepsze wyścigi, jakie grałem w życiu i myślę, że e, nic już tego e, nie zmieni. Faktycznie Paradise, miałem, mam to samą Pauwę co ty, no nie podeszło mi. Nie podeszło mi to, no. ten otwarty świat i to wszystko gdzie, gdzieś mi tam to przeszkadzało, ale no burnout, jeszcze ten revenge też był w miarę okej, okay, ale no trójka zniszczyła mój system. To było zupełnie co innego. Nie? No i też jeszcze się tutaj wetnę, jeżeli, no, mogę, no, no. jeżeli chodzi o burnouta, tak, to tak, no, trzeba no, ja też to zaznaczyć, no. że, że właśnie na Sony PSP było, były dwie części, był, był burnout właśnie trójka i chyba z tego, co kojarzę, ten Revenge, o którym ty mówisz. One graficznie były okrojone, ale z miodu, jaki był w tej grze i z frajdy grania, to tam nic nie znikło. To po prostu były przenośne wersje Burnouta, no które... No, genialne gry. Nie wiem, czy mieliście okazję w to grać, ale ja kupiłem, kupiłem konsolę właśnie z tą grą i no to była gra, w której ja spędziłem nie wiem, z 50-80 godzin na przenośnej konsoli w wyścigach, tak? To, to, Jeden mm -hmm. No, Tak. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o mnie, więc zostaną Rafał, Rafał i e, jego. Rafał członka, i Wojciech. Ja mam e, zgłoszenie Wojciecha ta. do przeczytania, więc e, już je Wam przedstawiam. Wiadomo, jakie gry są najlepsze. E, po pierwsze, Need for Speed Underground, jedynka i dwójka. Klasyk. Kto nie grał aż mu oczy uzawiły tuningowane Hondy, Nissany, latanie bokiem po parkingach piętrowych każdy był drifterem na swoim kąpie już w 2003 roku co ważniejsze, zaraziło to nie tylko chłopaków, a nawet moja Dagmara nie przesypiała nocy ku niezadowoleniu swojej mamy pozdrawiamy z tego miejsca Dagmarę bardzo bardzo fajnie, że, że mamy takie zgłoszenie No, powiem wam tak ja bym to wszystko podciągnął pod Most Wanted bo uważam, że podtrzymuję jakby swoje stanowisko, że to była najlepsza część, która, która niejako kontynuowała tradycję undergroundów. Mimo wszystko jednak część druga, w której było naprawdę dużo fajnych elementów, jakieś, jakieś właśnie zabawy pompowanym hydraulicznym zawieszeniem, jeszcze bardziej rozbudowany ten tuning. No i przede wszystkim to była jedna też z pierwszych gier z otwartym miastem tak wyścigowych. Underground 2, mhm. tak, tak, tak, No tak, tak, i, tak, tak. i też można było wyskoczyć na, na przełaj, y, jakąś po, po, po górach sobie pośmigać i tak dalej, tak? W mieście no, było to zróżnicowane, więc jak najbardziej chwała tej grze. Przeskoczymy do drugiego miejsca, mamy Gran Turismo 4, wieczory i dnie spędzone przy PS2, eee, ściganie się ułamki setnych sekundy z chłopakami, gdzie na potwierdzenie trzeba było robić fotę telewizora z wyświetlonym czasem okrążenia, najczęściej pełne okrążenie północnej pętli, czyli Nürburgring. Eee, no fantastycznie. I Gran Turismo już omówiliśmy, no, czy, czy to mówimy o trójce, dwójce, czy piątce, czy czwórce, to w zasadzie o tym samym cały czas możemy mówić, to jest po prostu gra, której nie trzeba przedstawiać. I mamy na trzecim miejscu Forze Motorsport, 3 lub 4 kilometry pokonane bokiem moim ulubionym miejscem Skyline GT2000 na trasie Fujimi Kaido Gimby nie znają no nie zgodziłbym się z tym do końca no bo to dosyć świeża jest gra zwłaszcza czwarta część mimo wszystko ale, ale jak najbardziej no, zwracam honor, no o Forzie też już powiedzieliśmy tutaj parę zdań fajne zgłoszenie, okay. fajne zgłoszenie i, i, i zwłaszcza przez tego Undergrounda i teraz powiem wam o moim top 3 ja po... Poczekaj, poczekaj, poczekaj, no. poczekaj Rafa, bo mówiliśmy o Undergruncie ja chciałbym wam jeszcze spytać się o, o jednej grze. Czy pamiętacie taką grę Street Legal? Nie. A nie, a to... Ja pamiętam Street Racing Syndicate, ale to chyba nie jest nie, samo. Nie, nie, nie, to była właśnie sobie taka gierka Street Legal i wiem, że ona była bardzo, bardzo podobna do Need for Speed'a. Z tym, że dodatkowo miałeś też duże, duże opcje treningu. Nie treningu, tylko tuningu i to takiej bardzo zaawansowanej opcji tuningu. Ja myślę, że Rafał, że to jest tytuł dla Ciebie, on już jest stary dosyć, ale ja miałem takiego znajomego, który po prostu lubił bawienie się w garażu i wiem, żebyś się w tym odnalazł więc to tylko tak, tylko mówię pokrótce żebyśmy po prostu w podcaście w dzisiejszym odcinku mieli wszystkie możliwe gry jakie kiedykolwiek bardzo dobrze autoryzacji więc ja prawiecy... chyba kiedyś, kiedyś się chyba na to natknąłem, ale coś mogłem mnie tam odrzucić, ale dobra, nie będę no, nie będę dobra, na to spoko, tracił spoko. czasu e, to słuchajcie, tak szybko, nie szybko, grami, szybko no. moje top 3, ja wam powiem jak ja podszedłem do tematu gdy ktoś mnie pyta o moje top 3 gier motoryzacyjnych, tak, zakładam, że jest fanem motoryzacji i wychodzę z założenia, że chciałbym mieć 3 gry, które mu zapewnią wszystko, co tutaj może mieć potrzebne, więc na pozycji pierwszej do wyboru do koloru albo Gran Turismo, albo Forza, najlepiej ta wersja czwórka, piątka, Forza 4 albo, albo Gran Turismo 5, żeby właśnie ominąć te, te jakieś tam rzeczy, które potrafią odrzucić jakieś te mikrotransakcje to jest po prostu zarówno jeden, jak i drugi wybór, bo ja nie chcę tutaj pokłócić się z kimkolwiek, albo ktoś jest na Xboxach, albo na, na, na Playstation, ma dwa fantastyczne wybory, te gry są po prostu obydwie wspaniałe, jeżeli chodzi o podejście symulacyjne i, i warto mieć z tym doświadczenie, po prostu warto. To na pewno jest to na pewno ma szansę rozwinąć każdego jeżeli chodzi o jego jakieś motoryzacyjne zapędy nawet jeżeli dotychczasowo się skupiał tylko na arkadówkach a jeżeli już mówimy o arkadówkach to na drugim miejscu no siłą rzeczy muszę posadzić jakiegoś Nitro i wydaje mi się, że wygra tutaj jednak albo Most Wanted, albo właśnie Hot Pursuit, albo, albo ewentualnie Porsche, no Porsche trochę się za bardzo zestarzało, ale, ale uważam, że ten Most Wanted jest grą, do której wciąż można wrócić, no grafika może i trochę odbija, ale jednak yy, tam jest niesamowite tempo rozgrywki. I, I to tempo, które pozwala autem jakimś, załóżmy, nie wiem, z napędem na cztery koła się rozpędzać do, do 200 na godzinę w kilka sekund i, i naprawdę czuć przede wszystkim tą prędkość, wciąż oczywiście pozostając zaznaczam na kamerze z, ze zderzaka, bo, bo jeżdżenie z kamery z tyłu to nie jest, nie rozmawiamy o tym tutaj, eee... Myślę, że Need for Speed powinien być i jakby mamy tutaj dowód na to niejako poprzez, że na, na cztery zgłoszenia pojawił się ten Need for Speed chyba dwa, trzy razy, tak, więc yy, który z Need for Speedów musiałby się pojawić i, i kończymy drugie miejsce. I jako trzecią grę, żeby uzupełnić to wszystko, ja bym wybrał GTA. Po prostu wybrałbym GTA, wybrałbym GTA piątkę na dzień dzisiejszy, ewentualnie wcześniej wybrałbym GTA czwórkę albo coś w tym stylu, albo San Andreas ewentualnie, ale już pozostaniemy przy GTA piątce, skoro jest dostępne na każdą platformę. Eee, mamy GTA piątkę i mamy w niej wszystko. Jeżeli ktoś się miłuje w motoryzacji, to już pomijam kwestie, tam jakieś możliwości, nie wiem, tuningowania aut. Tam jest cała gra o samochodach. Kurwa, to jest tytuł o samochodach, o tym, żeby kraść samochody i jeździć nimi. Po prostu. Nie, nie, bawisz, się, nie bawisz się w jakieś... Nie pieprzysz się w jakieś zdobywanie kariery. Podoba ci się fura na ulicy. Gonisz... Wsiadasz na światłach, jedziesz i, i robisz co tylko ci się podoba. To jest idealna gra o samochodach. Nudzi ci się zapierdzielanie po, po trasie? Spoko, wychodzisz sobie w teren, wsiadasz na kłada, wsiadasz na motor, wsiadasz na rower, wsiadasz na, no rower trochę złe pojęcie, ale wsiadasz do jakiegoś traka. Ja przy GTA spędziłem kilka godzin, kupując, znajdując sobie takiego dosyć wypasionego pick którego można było tuningować na naprawdę fajną furę, coś w stylu dopasiony Ford F-150 i pokonywałem nim wszelkie możliwe góry. I to była naprawdę fajna zabawa. Zupełnie inna niż... Nie pytam, ile osób musiało zginąć, żebyś ty znalazł tego jednego swojego pick-upa. Wyobraź <słysk> <Dobreś> sobie, że <słysk> y, y, <słysk> łatwiej było znaleźć go na mapie y, i wstawić do garażu swojego i to jest najfajniejsze. Słuchajcie, można niby tam, wiecie, w Need for Speedach czy, czy w Gran Turismo są te garaże niby i, i dobra, masz garaż wymarzonych fur, na które zbierałeś pieniądze, kupujesz, ale to, jak masz swój garaż w GTA i masz tam swoje fury schowane i sobie normalnie z ulicy wchodzisz do tego garażu, chodzisz po tym garażu, wsiadasz do tej fury i nią wyjeżdżasz, to jest po prostu... Takie zajebiste uczucie, tak fajna rzecz, że to musi się znaleźć po prostu na, na pierwszym miejscu. Tak? Znaczy może nie na pierwszym, to są po prostu top 3, na zasadzie te trzy gry muszą się uzupełniać. Tak? Jeżeli ktoś miał mi dać trzy gry tylko na konsolę, to bym brał właśnie takie tytuły i, i sobie motoryzacyjną rozgrywkę miał zapewnioną. Koniec. Wszystko na ten temat. Czyli, czyli jednym słowem najlepsza gra motoryzacyjna GTA? No... W sensie chyba, no chyba tak. No tak, oczywiście się śmieję, nie? ale jak na poczcie spojrzysz na to z tej, tej strony, co się teraz powiedziałeś, no to masz w tym dużo racji i kurczę, tam fizyka prowadzenia samochodów jest o niebo lepsza niż w niektórych, powiedzmy sobie, typowo wyścigowych grach. Tak samo jak, jak, jak e, możliwość zniszczenia tego samochodu. tak, Tam, można po, tam nawet paliwo potrafi wyciekać, no. tak, jeżeli przebijemy bak. No, no. zwłaszcza, zwłaszcza w piątce. Ja jednak no, wolę tak. standardowe ścigałki. Jakoś e, w GTA V za dużo rzeczy mi rozprasza, żebym się mógł skupić tylko na, na samochodach. Ale to, to, jest, to jest takie uczucie prawdziwych, nielegalnych wyścigów, wiesz, które próbuje ci Need for Speed tam gdzieś podrzucić, że tam niby coś jest, wiesz, jakiś samochód i tak dalej, ale nic się nie stanie, jak w niego przyjedziesz. No. Eee, dobra, słuchajcie, a jeszcze jeszcze tak na koniec, bo na pewno nie wspomnieliśmy o serii Motorstorm. Eee, nie wiem, czy kojarzycie, no chyba chyba kojarzycie, no nie, nie gadajcie, że nie. Eee, bardzo fajny motyw z tym, że każdy może jeździć czym innym, tam motorklady, wie, wielkie te traki i tak dalej. I y, może bezpośrednio ze sobą rywalizować, tak? że, że to ma tam jakiś wpływ, ale, ale że to no, normalnie w wyścigu e, może sobie jeździć. E, nie wiem, Pawlo ogarniałeś MotorStorma kiedyś? Tak i szczerze mówiąc mnie nie przekonał do siebie. Jakoś po prostu nie, nie mój klimat. Wszystko tam gra, e, wszystko jest na swoim miejscu, natomiast no po prostu to nie jest gra dla mnie. Mm -hmm. No, więc słuchajcie o Motor stormie I, i jeszcze chciałem trochę e, powiedzieć, jak już wszystkie mają być gry, to o, o Driverze. E, Driver to chyba była taka pierwsza gra, w której po prostu e, robi, miałeś otwarte miasto i dużo, dużo czasówek, e, dużo takich szybkich wyścigów 40 sekundowych, minu, minutowych e, no i swego rodzaju klasyka. Driver e, to była gra o amerykańskich zawieszeniach. Yes, yes. i, odla, i, odla, I, i odlatujących Tak, fizyka kołpaków driver. to podejrzewam, że naprawdę było poważne stanowisko w tej grze I pewnie, pewnie mogę się złożyć, że wielu osobom po nocach się śnił ten piskopon wchodzący jak mm -hmm. w zakręt o. i ten osobny przycisk, który służył do tego, żeby bardziej skręcić kołami było coś takiego i mi się to zawsze kojarzyło z tym, że to takie potlenek azotu takie nitro wtedy dostało no tak e, dobra, więc słuchajcie, jeszcze to jeszcze ja na zakończenie e, jeszcze powiem o ostatniej grze, ze względu na to, że mieszkam w Anglii, e, pamiętacie grę w której się jeździło po Londynie e, nazywała się Midtown Madness bodajże chyba dwa, ja grałem w dwójkę, rewelacyjna gra Pamiętam jedyną fajną, znaczy wiele fajnych opcji miało, ale wszyscy wszyscy przechodni odskakiwali od ciebie To było stosunkowo śmieszne jeździło się po mieście robiło się tam różne czasówki i to był bardzo fajny, przyjemny tytuł. Nie wiem, czy pamiętam Ja grałem, to? No, grałem, ale to też. Nie, nie, nie podszedł mi, bo był model jazdy totalnie. Tak, tak, tak. To, to był... A tak samo przechodnie w driverze odskakiwali. Też kurczę, no, czasami można było ja parę grałem godzin madness. Tylko mhm. nie wiem dlaczego mi się bzdrało, że to było w Paryżu. Bo było kilka części to? były Na, kilk może. kilka części, ja mówię o dwójce, ale był. był... Albo może dwójka była w Paryżu, a była część Midtown Madness Londyn? Ale Mówiła wiecie co, iż... na pewno GTA London było w Pary, w tym w Londynie. Albo było w Paryżu. Nie no, pewnie. W Paryżu. My, jeżeli, chodzi, jeżeli, chodzi, nie, my, jeżeli chodzi, o Midtown Mid Madness czy Midnight Madness, chyba Midtown Madness, to siedziało w, w Stanach, a trójka siedziała, siedziała pomiędzy Paryż a Stany właśnie, tam mogłeś wybierać, to była na, na, na pierwszego egzaminu. Na Atlantyku, to była gra o statkach wojennych, pomiędzy Stanami a Paryżami. Tak, i tam też był śnieg i mogłeś na kładach jeździć. No tak. E, dobra, e, słuchajcie, będziemy pomału zamykać nasz główny temat. E, jak już wiecie, drodzy słuchacze, e, i, i wiecie w co gramy, co lubimy, gier motoryzacyjnych chyba przewinęło się najwięcej w ogóle, jeżeli w jakimkolwiek podcaście było więcej nie mówię o podcaście niegrowym ale mówię właśnie o podcaście growym było więcej, to dajcie nam znać, bo nie chcę mi się wierzyć słuchajcie wiecie co lubimy my też mniej więcej wiemy co co, co, lubimy, co lubicie wy jeżeli macie jeszcze jakieś fajne gierki, o których chcecie powiedzieć E, związane z motoryzacją to piszcie e, może dopowiemy w następnym odcinku e, podcastu. Ej, dużo tego wyszło, e, nie? Tych gier w sumie. No, od groma nie. tego wyszło. Ja słuchajcie, ja, ja zrobię rozpiskę i wrzucę. A no, Zobaczcie, o ile jeszcze nie powiedzieliśmy tak Boże. naprawdę grach, tak no. jak Carmageddon, Metropolis, Viper Racing, Tracer, tak, Midnight Club, dokładnie, mm -hmm. Viper Racing, tak. no, ja właśnie... Richard Burns Rally, op... Colin McRae Rally, no w ogóle przecież to w ogóle były, były przecież hity. Nie opowiedziałem o dokładnie. tym, jak Karma Dragon zmienił moje życie. A to chyba zmienił każdego na 100 lat. Tak, pewnie. ja chciałem a, o... to... Ale, Ale, nie, Ale dlatego, tak. nie z tego powodu, co myślicie. A to długa historia? Masz 20, 30 20. sekund. Przez Karma Dragon rozpoczęła się moja przygoda z muzyką metalową, bo wcześniej słuchałem hip hopu i kiedyś przez przypadek wrzuciłem płytę z Karma Dragonem do odtwarzacza CD i tam poleciał Firfa, który jest utworem Zero Signal I jak o. ja usłyszałem, że może być taka muzyka, to mój mózg eksplodował, obudziłem się trzy dni później i, i, i już zostałem przy metalu. Zmieściłem się? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, szczególnie że Firfa, który jest świetny. E, mam zdjęcie z Dino e, dobra, słuchajcie e, więc e, wyniki konkursu, tak, e, myślę, że no porozmawialiśmy sobie na ten temat i e, naszym zwycięzcą trzy razy, trzy razy tak e, w sumie pewnie e, Paweł też, więc cztery razy tak wygrał e, Sasilton, więc e, do niego wędruje wszystko, czyli wędruje do niego Most Wanted, wędruje do niego Assassin i naklejki od podcastu. Do Dechy. Do, do Dechy, tak. E, prawdopodobnie naklejki dostaną wszyscy, którzy wysłali do nas maile yep. jako nagrody pocieszenia. Tak. E, no, Pawle? Tak, tak, mówię, że tak, będą naklejki dla wszystkich. A, tak tak, tak, tak. No. Naklejki e... dla wszystkich. Na no, okay, tak dla wszystkich. Dokładnie tak. Słuchajcie, no dz dzisiejszy odcinek jest typowo motoryzacyjny, nie powiemy wam o niczym więcej, a chcieliśmy. Znaczy, może, może tak, Tomek krótko, w y, Batmanie czołk z czy nie z O czołk jest motoryzacyjny. Jest się, ale nie wiem jak wam. Motoryzacyjnie, o, motoryzacyjnie. E, krótko i na to. Tomu. To, y, to y, Tomek się, czy nie? No miniesz się, minie się, mi się podoba, jest fajnie, to jest, to jest opancerzona kurwa, to jest opancerzony czołg, a, a, a, kapitalny, a kapitalny tak. dodatek, e, nie? Z się, z się, z się kompletnie z się i te, tego dowiecie się na pewno w, w, w następnym odcinku ja będę hejtował w ogóle Batmana e, i e, e, słuchajcie, koniec e, wpadajcie do nas na padportal.pl tam e, mamy dla was e, artykuły różne chyba od Jacka, nie wiem czy Jacek jeszcze pisze te artykuły, chyba nie, ale na pewno jest nasz <laughs> podcast oczywiście na naszą stronę bezimienny.pl, na facebooka e, Tomek ostatnio e, twitchował na twitchu macie jego relacje z Batmana, pierwsze bodajże półtorej godziny, Tomku? Coś takiego, coś tak, takiego. Więc takiego. jeżeli nie wiecie, co to jest Batman, a je, albo może inaczej, jeżeli macie PC i kupiliście oryginalną wersję i pewnie nie możecie pograć, to zapraszam Was na, na Twitcha, do Tomka. E, znajdziecie wszystkie adresy na stronie bezimienny.pl i oczywiście wpadajcie też na YouTube, bo tam też mamy dla Was odcinki. No i na Dodechy oczywiście wpadajcie, no bo nie za darmo tutaj Paweł przyszedł. My tu grube hajsę musieliśmy zaulić. No ale przynajmniej mamy naklejki, tak, więc e, coś z tego jest. E, dziękuję Ci Pawle, że do nas wpadłeś. Mam nadzieję, że było Ci miło. Mów tak jest. Tak, tak jest. Zawsze ja chciałem nie... posłuchać o opancerzonych kurwach, które nie są. <laughs> no to Tomkowi nie, mi tak. Ale tak czy siak, e, dziękuję, Padle, że wpadłeś. E, mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. E, dzięki, i, dzięki. Wreszcie mogłeś się e, powiedzieć trochę o tych grach, bo wiem, tak, że... W tam... Tak, w końcu. Mi nie pozwalają. Zrzuciłeś kamień z wiem. serca, co? Tak. E, e, wiem, że nie pozwalają. Dobra, więc słuchajcie, kończymy ten 36 odcinek. E, jak zwykle prowadziłem go ja, czyli Krystian Kęder. Ze mną był Tomasz Zawadzki. Dziękuję wszystkim. Rafał Radomyski. Dziękuję, pozdrawiam. I był nasz gość, który nazywał się Paweł Pucharski. Latajcie nisko i hamujcie na zakrętach. Dokładnie tak. Dziękujemy Ci Pawle, pozdrawiamy Was drodzy słuchacze i do 37 odcinka. Cześć. Cześć. Cześć.